Z życia mola książkowego. Witam Cię serdecznie w kolejnym rozdziale Molium, audycji literackiej na swój sposób przewrotny. Przewrotny, gdyż tak naprawdę to jest audycja pamiętnikarska, w której utrwalam moje subiektywne wrażenia z lektury, a przede wszystkim przemyślenia inspirowane książkami. Więc książki w tej audycji są tak naprawdę pretekstem. Pretekstem dużo, dużo, owszem o nich opowiadam, wiele, wiele, wiele, wiele, włącznie z dygresjami swobodnymi, spontanicznymi, ale i również są one mocnym pretekstem do takich już poza książkowych, dygresji wychodzących daleko, daleko, daleko gdzieś poza ten literacki świat, a dotykających filozofii, dotykających życia ogólnie rozumianego duchowości. Um, rozwoju osobistego, rozwoju duchowego i tak dalej i tym podobne generalnie hmm, wszystko co mi przychodzi na myśl będąc zainspirowanym tym co przeczytałem w danej książce wrażeń z lektury jednakowoż również jest sporo, gdyż książki jako takie stanowią jedną z moich absolutnie głównych pasji w tym życiu więc nie umieszkam, nie umieszkam zatapiać tych wrażeń niczym w bursztynie, uwielbiam to porównanie, w molium, aby służyły mi na przyszłość, abym mógł sam do nich wracać niejednokrotnie, kiedy tylko będę miał ochotę, oraz aby przydawały się wszystkim innym molom, wszystkim innym pasjonatom książek, osobom, które uwielbiają o książkach rozmawiać i dyskutować prowadzić różnorakie monologii, poznawać również jakieś nowe punkty widzenia, porównywać wrażenia i tak dalej tym podobne. Więc myślę, że tyle wystarczy słowem wstępu. Wstępu dotyczącego molium. I tak, dzisiejszy, 23 rozdział, chciałbym dedykować kolejnej pozycji, dziś pozycji niebeletrystycznej znów. Od czasu do czasu taka się zdarza na łamach tej audycji. Dziś jest to pozycja teoretycznie niepozorna, gdyż jest to taki... Prawdopodobnie gdyby go ująć w wersji fizycznej, byłaby to taka cienka książeczka. Ja akurat czytałem wersji elektronicznej. Zbiór esejów. Taki zbiorek esejów pewnego pana na tematy, które w uproszczeniu dużym moglibyśmy nazwać filozoficznymi, ale tak naprawdę są to tematy bardziej społeczne, bardziej dotykające życia tu i teraz, wytykające palcem pewne rzeczy. Jak teraz o tym mówię, to kojarzy mi się nawet to trochę z Henrym Toro i Waldenem. Pamiętasz cykl Waldynowski w Mulium? <śmiech> cykl Waldynowski cały czas trwa i ja po prostu nie powracam do niego jeszcze, ale jak najbardziej jest to gdzieś na horyzoncie, dlatego że cytatów z Waldenu mam jeszcze pod dostatkiem nieomówionych w notatkach, więc jak najbardziej cykl Waldynowski, no rozdziały wypiekają się, wypiekają. Natomiast. Um, ten dzisiejszy zbiorek esejów dosyć kojarzy mi się właśnie z Henrym Teron, z amerykańskim XIX wiecznym filozofem, którego Walden właściwie również napotkałem się na sytuację, w której określa się Walden zbiorem esejów. Tylko, że Walden no to jest znacznie grubsza już książeczka, Pisane innym językiem, no bo to ten XIX wiek, więc trochę archaicznie brzmi, inne realia i tak dalej i tym podobne. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejszą książkę, jest to jak najbardziej autor współczesny, współcześnie nam żyjący, a nazywa się Richard Stallman. Jest to nazwisko, które w zbiorze innych autorów literackich może właściwie niewiele mówić, o ile cokolwiek. Gdyż nie jest to powieściopisarz. Jak mówiłem zresztą, pozycja nieba Richard Stallman jest postacią z zupełnie innego pola. Z pola wydawałoby się dalekiego, dalekiego, dalekiego od literatury. Pola mojej kolejnej głównej pasji w życiu, a mianowicie z pola informatyki. Można więc by go określić mianem wysoce uzdolnionego informatyka. Można by go określić mianem utalentowanego hakera tak zwanego, aczkolwiek określając go mianem hakera należy wyposażyć się w wysoką Ostrożność związaną z definicją tego pojęcia. Gdyż okazuje się, że definicja pojęcia haker uległa pewnej poważnej erozji i zniekształceniom nieintencjonalnym z biegiem czasu. I możemy się o tym dowiedzieć właśnie między innymi z prac Richarda, który o tym pisze o tym i o wielu innych rzeczach, jak zostało wypaczone z biegiem czasu. On to nam pokazuje, jak pewne rzeczy, nie tylko definicja hakerstwa, ale i inne rzeczy, wcale nie związane już bezpośrednio z informatyką, ale bardziej z życiem takiego przeciętnego człowieka współczesnego, jak szereg tych rzeczy wypaczyła się z biegiem czasu. Czy to było celowe, czy niecelowe? Efekt okazuje się być mniej więcej ten sam. Coś, co miało nam służyć, okazuje się, że bardzo nas raczej ogranicza. Już nie mówiąc o tym, że jest dalekie od pierwotnych założeń. Ja na razie specjalnie z premerytacją operuję takimi ogólnikami, ale już niedługo w tej audycji dojdę do konkretu. Sięgnę po ratatki, niczym po rewolwer w kieszeni i um, przedstawię sobie konkretne zagadnienie, jak to wygląda, o czym Richard konkretnie mówi. Natomiast jeżeli chodzi o określanie jego mianem hakera, wracając do tego hakera jeszcze, to okazuje się, że definicja hakera, to jak Richard Stallman rozumie pojęcie haker, jest dalekie od takiego stereotypowego znaczenia. Jak możemy, moglibyśmy zdefiniować stereotypowe rozumienie odczuwanie hakerstwa? Mi zawsze hakowanie kojarzyło się przede wszystkim z czymś um, negatywnym, z czymś bardzo bystrym, uzdolnionym, inteligentnym, błyskotliwym, ale używanym w nieetycznym celu żeby żeby coś żeby, żeby coś, psocić, żeby coś ukraść, żeby coś zepsuć, żeby gdzieś się włamać. Już same te określenia implikują negatywne skojarzenia. Włamać się, włamać. Hmm. Więc um, z tym mi się kojarzyło wcześniej pojęcie hakera z kimś, kto, kto generalnie w niecnych celach używał swojej inteligencji oraz komputera i internetu. Z biegiem czasu dowiedziałem się, co prawda, o istnieniu tak zwanych białych kapeluszy, czyli hakerów po tej dobrej stronie mocy. Biała magia, czarna magia, jakkolwiek. I, I ok, ale z drugiej strony jednak trudno oprzeć się wrażeniu, że we współczesnej, otaczającej nas kulturze, mimo wszystko, pojęcie haker jest bardzo, bardzo, bardzo mocno przesięknięte negatywizmem, czyli tymi negatywnymi skojarzeniami. Od razu zapalają się, jak ktoś słyszy słowo haker, to od razu zapalają się światełko ostrzegawcze ostrożność, uważność. Natomiast u Richarda odnajdujemy zupełnie inną definicję, która jest wolna od tych negatywnych skojarzeń, w ogóle nie wypływa z nich, nie dotyczy stricte tego, tylko czegoś zupełnie innego, jak na przykład miłości do programowania, prawdziwej pasji, um, robienia tego, co się kocha i robienia tego z pełną świadomością, że, jest, że ma się talent, że jest się utalentowanym, poszukiwania coraz bardziej błyskotliwych rozwiązań, robienie tego w jakiś zmyślny, wymyślny, bardzo kreatywny sposób, to można odczuć, że dla, dla Richarda jest hacking, właśnie taka swoista postawa życiowa, gdzie on właściwie zaznacza w którymś miejscu, że nawet hacking nie musi być definicją stricte komputerowej aktywności. To może być jakakolwiek aktywność, którą można opisać w ten sam sposób, czyli że również jest to coś kreatywnego, błyskotliwego, bardzo zmyślnego, gdzie to, co robisz, to, co uzyskujesz, uzyskujesz w bardzo wymyślny sposób, nie tylko bardzo inteligentny, kreatywny, błyskotliwy, ale właśnie taki bardzo wymyślny, który już, już samym tym sposobem mógłbyś się, czy mogłabyś się pochwalić przed innymi zobacz jak to zostało świetnie zrobione to i, i niestandardowo, niestampowo to to właśnie Richard również powiedziałby, że można określić hackingiem, no obojętnie już jaka to jest aktywność i to zresztą kojarzy mi się z już omawianym w Molium Steven Wozniakiem, w którymś z oddziałów wstecz opowiadałem o innej postaci na swój sposób legendarnej z tematyki tak zwanego IT, czyli technologii informatycznych z komputerowej z Steve Wozniak, niepozorna niby figura, o której wydaje mi się, że mało kto słyszał, a przecież jest to a wynalazca komputera osobistego w postaci, w jakiej znamy go dzisiaj, czyli z ekranem taki, takiego komputera, który ma monitor i klawiaturę, oraz B jest to współzałożyciel firmy Apple, którą mierzy znacznie więcej osób kojarzę iPhone'y, ipad Pozy'y. No. no, więc Steve Wozniak. Jeżeli jesteś ciekawy czy ciekawa postaci, figury Steve'a, zapraszam do słuchania jednego z poprzednich rozdziałów Molium, dostępnego czy to na naszej stronie internetowej Molium Podcast pisane przez C, czyli podcast, Molium M jak Mariola na początku i na końcu, Molium Com, czy to na kanale YouTube naszym, tam też publikuje wszystkie rozdziały, już aktualnie są wszystkie na bieżąco na YouTubie. Więc tam też można znaleźć rozdział dedykowany Steve'owi Wozniakowi, a konkretnie biografii czy autobiografii, zależnie jak patrzeć, tegoż Steve'a. Ale nie wchodząc w tą dygresję i wracając do Richarda Stallmana. Mamy Richarda Stallmana, mamy pojęcie hackingu, które można zaaplikować do również innych aktywności niż komputerowa. Co mi się właśnie skojarzyło ze Stevem Wozniakiem, dlatego, że właśnie Woz, to był pseudonim Steve'a Wozniaka, Woz, właśnie Woz, jak projektował swoje te układy stalone, te płyty z różnymi podzespołami, mikrochipami, obwody, rysował na kartkach, zanim budował to on się nie ograniczał tylko do tego, żeby coś działało. To, co on stworzył. Jego ambicją było, żeby projekt był jak najbardziej zoptymalizowany. I on miał żartobliwie mówiąc fioła na tym punkcie. Siedział nad tymi kartkami i przeprojektowywał swoje twory coraz bardziej i bardziej, żeby, żeby miały jak najmniej elementów. Żeby następny projekt był lepszy żeby miał mniej elementów, czyli był bardziej optymalny, zoptymalizowany, wymagał mniej elementów, czyli czyli między innymi będzie taki projekt bardziej ergonomiczny, ekonomiczny, będzie tańszy, będzie łatwiej go produkować, a więc szybciej, będzie być może mniej podatny na awarie, na usterki, być może będzie działał szybciej, sprawniej i Richard miał takiego fiała na tym punkcie, że jego projekty rychło przeskoczyły o kilka w ogóle poziomów jakościowych w kwestii tej optymalizacji właśnie. To, co sprzedawano wówczas w sklepach, to, co oficjalnie sprzedawały, produkowały i sprzedawały, wyprowadzały na rynek firmy komputerowe, firmy elektroniczne. One się koncentrowały na tym, żeby realizować cel, żeby coś stworzyć, co będzie działać. Natomiast Richard różnił się tym od tych firm, że był pasjonatem, więc on po prostu robił swoje maksimum. Ja pamiętam, kiedyś grałem w taką grę komputerową Need for Speed, być może znana tobie seria wyścigówek. Zagrywałem się kiedyś w jedną z części Need for Speeda z moim najlepszym wówczas kolegą i tak naprawdę to był Need for Speed High Stakes nie wiem, czy to była czwórka Need for Speed 4, ale był podpisany jako High Stakes jeszcze stara grafika, starsze, starsze starsze czasy i jeszcze nawet wtedy nie miałem pełnej wersji tej gry tylko jakieś demo taką wersję testową prezentacyjną na jakiejś płytce z jakiegoś czasopisma komputerowego i w tej wersji demo można było właściwie, miało się dostęp tylko chyba do jednego samochodu i do jednej trasy. Czy, czy coś w tym stylu. I w związku z tym myśmy się zagrywali tym samochodem. To był Porsche 911 Turbo i tym Porsche sobie śmigaliśmy po tej trasie do znudzenia, ale tylko w cudzysłowie, dlatego że nam się to w ogóle nie znudziło. My graliśmy w tą grę maniakalnie. I już pomimo faktu, że już dawno osiągnęliśmy poziom bez żadnych kodów, trików, żeby mieć pierwszą pozycję nawet na najtrudniejszym poziomie grania, to my graliśmy dalej, żeby wytyczać sobie coraz wyższą poprzeczkę, podnosić się wyżej, mianowicie postanowiliśmy, że będziemy rywalizować w kwestii jak prędko dojedziemy do mety bo tam oczywiście jest czas podany w sekundach, czy nawet w milisekundach. i myślę sobie wytyczyli taką poprzeczkę, żeby siebie z, ze sobą wzajemnie rywalizować, konkurować pod kątem, kto jak na, w jak najkrótszym czasie dojedzie do mety, to, jakiego to mistrzostwa wymagało, pedantyzmu w jeździe, najmniejszy, najdelikatniejszy błąd, nawet nie błąd, tylko powiedzmy mniej optymalny ruch podczas jazdy tego samochodu mógł sprawić, że kilka tych sekund czy milisekund poszło w łeb do tyłu, tak mówiąc korekwialnie. Więc no, to była wspaniała rozrywka, to była taka właśnie przyjazna rywalizacja, wspaniale się wtedy czułem. I tak mi się kojarzy to, co robił Wolf, projektując swoje płytki. Te układy spalone, mikrochipy, obwody, to on właśnie, on to detalicznie opisuje zresztą w swojej książce I Was. Właśnie o niej opowiadam w tym, po jednym z poprzednich rozdziałów Molium, przedstawiając sylwetkę Stevena Wozniaka. To on tam dosyć detalicznie to właśnie opisywał. To dążenie do perfekcji, to ciągłe podwyższanie poprzeczki, żeby te jego obwody płytki były coraz bardziej zoptymalizowane, co też stało się rychło jego znakiem rozpoznawczym jako inżyniera, że jego konstrukcje cechują się wysoką optymalizacją. Stąd wracając do hmm, Richarda Stallmana, myślę, że Richard Stallman mógłby jak najbardziej określić pracę inżynieryjną wodza również miałem hackingu, gdyż można ją opisać właściwie tymi samymi parametrami. Kreatywność, błyskotliwość, zmyślność, dążenie do perfekcji, jeszcze, że się człowiek przy tym świetnie bawi. Hmm. Robi to z, dla zabawy, robi to z miłości, z serca, z pasji. OK. Więc teraz wracając do Richarda Stalmana ja już się powolutku uzbroiłem w notatki, a raczej wyposażę. Chociaż e, wiem od czego mam zacząć, ale nie chcę pominąć żadnego interesującego szczegółu. Stąd włączam sobie notatki o I opowiem Tobie najpierw od czego u mnie się zaczęło, jeżeli chodzi o Richarda Stallmana i jak natknąłem się na jego postać w ogóle? A było to tak, iż gdzieś wzdłuż mojego życia ktoś polecił mi książkę. Um, opublikowaną na łamach wydawnictwa Helion. Wydawnictwo Helion to takie bardzo interesujące wydawnictwo w Polsce. Bardzo interesujące, gdyż specjalizujące się w konkretnej gałęzi literatury, w gałęzi informatycznej. I jeżeli szukasz jakichś książek informatycznych, jakichś podręczników programowania, podręczników photoshopa, tak zwanych biblii, Pasły Tuniska, tych, tych instrukcji, różnych takich rzeczy, to prawdopodobnie, czy najprawdopodobniej wręcz, znajdziesz te pozycje wydane pod flagą Halionu u nas tutaj w Polsce. I teraz ym, ktoś mi z biegiem czasu polecił książkę opublikowaną przez Halion, co ciekawe, za darmo. Książka publikowana za darmo, no tak jest zupełnie coś nietypowego zwykle kojarzącego się, że to jest bardziej wersja demonstracyjna książki, jakiś wybrany rozdział, czy wybrane fragmenty, niż, niż pełna książka. Ale to w istocie była pełna książka, którą można było sobie pobrać na własny komputer w formie spakowanego pliku zip. Bodajże można było ją też czytać online, jeżeli się nie chciało pobierać w formie strony internetowej. Być może była też dostępna w innych formatach. Już nie jestem tego pewien. W każdym razie no to była osobliwość sama przez się, że książka była dostępna za darmo. Opublikowana przez mainstreamowe wydawnictwo, czyli takie bardzo bardzo znane, które robi na tym duży, duży biznes. Opublikowana za darmo. Miły gest. Trochę intrygujący. Zaintrygowała mnie. Dlaczego? Ale i też polecono mi tą książkę nie bez powodu. Polecono mi ją w związku z tym, że tematyka jej mogła mnie zainteresować. Jak najbardziej tak się stało. Co ciekawe, ja sprawdziłem dzisiaj, mam na myśli w dzisiejszych czasach, czy ta książka jest nadal dostępna na Helionie. Jak najbardziej. Tyle się zmieniło, bo to lata upłynęły tak naprawdę od tamtej sytuacji, kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z tą książką, a ta książka na serwerach Helionu nadal leży, nadal można ją tam spokojnie odnaleźć, do niej dotrzeć. Teraz co to za książka? Książka nosi tytuł W obronie wolności. Ej autorem jest Sam Williams. I co ciekawe, hmm, jest to książka, czyli jest to książka nie autorstwa Richarda, ale jest to książka o Richardzie. Hmm. Jest to książka o Richardzie. Co ciekawe, gdzieś to mi się rozmyło z biegiem czasu w pamięci. Już ja bardzo dawno temu czytałem ją. I ja ją zapamiętałem jako książkę Richarda. W istocie. I się dosyć dziwiłem, że jest innego autorstwa, ale to z drugiej strony tym bardziej mnie zaciekawiło, dlatego że kiedy począłem zgłębiać postać Richarda, a później ją sobie przypominać, jeszcze bardziej zgłębiać, to stała się dla mnie ta osoba bardzo, bardzo interesującą i perspektywa poznania jej jakby pod innym kątem, oczami innego człowieka, stała się dla mnie interesująca również. Więc ta książka W obronie wolności sama Williamsa pod tym kątem wydaje się bardzo apetycznym kąskiem, gdyż właśnie przedstawia taką perspektywę innej osoby, osoby niejako z zewnątrz, która która opisuje ten moglibyśmy tak rzec fenomen Richarda. Jeżeli chodzi o wydawnictwo Halion, to Halion pisze o tej książce, że jest śledzeniem losów ekscentrycznego geniusza. Spodobało mi się to określenie ekscentryczny geniusz Richarda Stallmana. Hmm. Więc um, książka to możesz znaleźć. Oczywiście do notatek do tego rozdziału Molium dołączę wszelkie linki, gdzie możesz m.in. znaleźć tą książkę jednym kliknięciem, sobie ją otworzyć czy pobrać i poczytać. Dla mnie to był punkt, w którym poznałem postać Richarda Stallmana, ta właśnie książka w obronie wolności. Dopiero dłuższy czas później. Dotarłem do tego zbiorku esejów, o którym opowiem dzisiaj, czy na podstawie którego dzisiejsze emulium postanowiłem nagrać. Natomiast w międzyczasie było sporo, sporo prelekcji, wykładów Richarda, z którymi się zapoznawałem. I tak żartobliwie mówiąc, coraz szerzej otwierały mi się oczy. Coraz większe to na mnie wrażenie robiło, gdyż Richard odsłaniał przede mną. I przed wszystkimi słuchaczami, tematy bardzo ważkie, tematy, z którymi właściwie się zgadzałem. Punkt widzenia, jaki przedstawia, jest bardzo styczny temu, w jaki bardzo styczny sposobowi, na jaki ja sam postrzegam świat. Bardzo to ze mną harmonizuje. I generalnie z większością tego się zgadzam. Co ciekawe, on podważa, kwestionuje rzeczy, które już dawno są niekwestionowalne, niepoddawane dyskusjom, poprzez to, że jak bardzo wrosły w naszą codzienność. To jest właśnie to, co ten wspólny mianownik z Henrym Toro i innymi, ja zawsze przy okazji wspominam, Henry'ego Toro, czy hmm, Timoferisa, bardziej współczesnego, 4 godziny w tydzień pracy, przy okazji autorów, którzy otwierają oczy, którzy ośmielają się spoglądać na, na to, co mamy dzisiaj, co uznajemy dzisiaj za oczywiste i to podważać, kwestionować, bo być może to już nie jest słuszne. Być może to gdzieś zostało w zmyślny sposób za naszymi jakby hmm, plecami wypaczone. I już wcale nam tak nie służy, może wręcz przeciwnie. Więc Richard to robi, podważa, kwestionuje bardzo poważne zagadnienia w naszym życiu, wychodząc od tematyki programów komputerowych, oprogramowania, ale dochodząc w którymś momencie nawet do takich przestrzeni, jak prawo patentowe, czy prawo autorskie. Coś, co tak naprawdę dotyka bardzo bezpośrednio każdego z nas, kiedy na przykład kupujemy książki, wypożyczamy książki szczególnie na tak zwanych tych czytnikach elektronicznych z Amazonu, Kindlach i tak dalej. Programy komputerowe zresztą też dotykają każdego z nas. Kto nie używa programów komputerowych? Wydawałoby się, że używamy ich wszyscy, tylko po prostu o pewnych rzeczach nie myślimy. Tak samo z tymi książkami i tak dalej. Udało się, jak gdyby, co wypływa z lektury Richarda, to m.in. taka świadomość, że udało się wmanewrować ludzkość do, do pewnej formy, która niekoniecznie jej służy i która jest bardzo daleka od etyki. Ale udało się tak zmyślnie to zrobić za plecami ludzi, że nikt tego nie zauważył, tak jak nie zauważa się własnego procesu modyfikacji ciała, tak zwanego starzenia się w lustrze. Gdyż to idzie to tak zmyślnie, tak małymi kroczkami. Hmm. Wracając jednakowo do Richarda. Po zapoznaniu się z tą książką w Obronie Wolności Gdzieś tam z biegiem czasu zapoznawałem się z jego prelekcjami, wykładami. Coraz bardziej się zachwycałem tym, że jak wiele on jakby, jak wiele jest wspólnego w jego zdaniu, z moim postrzeganiem świata, zachwycałem się również tymi i zachwycam do dziś jak bardzo błyskotliwie i klarownie przedstawia on swoje myśli. To jest również świetne, że on wielokrotnie trafia w samo sedno. Świetnie operuje słowem, świetnie potrafi ująć sedna sprawy, ujmować sedno sprawy, dotykać najistotniejszych rzeczy, esencjonalnie, bardzo błyskotliwie również. I jednocześnie potrafi tłumaczyć zagadnienia, które przedstawia w bardzo taki przystępny sposób, od najprostszych podstaw, najbardziej elementarnych. Co jest szczególnie cenne, warto to docenić w związku z tym, że on jest przecież tym hakerem, tym informatykiem, geekiem, maniakiem komputerowym, specjalistą, więc umiejętność przedstawienia wiedzy specjalistycznej w sposób, który będzie zrozumiały dla laika jest w moim odczuciu wysoce wartościowa. Szczególnie u takich osób jak Richard, które są przesiąknięte tym żargonem komputerowym, rzeczami, których się generalnie nie tłumaczy. I to jest o wiele trudniejsze wówczas takiej osobie, pasjonatowi komputerowemu, inżynierowi, programiście itd. Tym podobne, jest o wiele trudniejsze takiej osobie wcielić się w perspektywę laika. I żeby w ogóle dotrzeć do tego, wyobrazić sobie, że przecież dla laika większość co najmniej tych pojęć jest obca. I istnieje potrzeba, żeby te pojęcia krok po kroku, elementarnie od podstaw przedstawiać. I to przedstawiać językiem również zrozumiałym dla laika, a nie przesiąkniętym żargonem technicznym. Więc Richard Stallman posiada jak najbardziej tą umiejętność szczęśliwie. Mówię szczęśliwie, gdyż Dzięki temu może docierać ze swoim przekazem, ze swoją misją, ze swoim punktem widzenia bardzo interesującym i unikatowym do znacznie szerszej liczby osób. Więc wracając do tego zbiorku eseju gdzieś tam, w którymś momencie do którego dotarłem, to tytuł tego zbiorku jest, brzmi Free Software, Free Society, Selected Essays of Richard M. Stallman. Nie wiem, czy istnieje w ogóle oficjalnie polskie opracowanie tej pozycji. Ja się nie zetknąłem z polskim wydaniem, tylko z anglojęzycznym. Jeżeli mielibyśmy to przetłumaczyć na polski ten tytuł, to mógłby brzmieć Wolne oprogramowanie, wolne społeczeństwo. Wybrane eseje Richarda Stallmana Wolne oprogramowanie, wolne społeczeństwo, wolne jak wolność. Wolność to jest w ogóle takie słowo klucz w przekazie um, w przekazie Richarda. I jeżeli chodzi o zbiorek tych esei, to jest to um, ciekawe Początkowo ja myślałem, że to jest tylko zbiorek esej. Później mnie bardzo miło zaskoczyło, że tam znajdują się właściwie nie tylko eseje. Takie stricte, które powstały jako eseje. Ale również znajdują się tam transkrypcje przemówień Richarda, które dawał dla różnych publiczności przy różnych okazjach. Jeżeli wpiszesz sobie jego nazwisko na YouTubie, to szybko dotrzesz do różnych właśnie takich przemówień, które dawał na takim uniwersytecie, na innym uniwersytecie, na jakiejś tam wielkiej imprezie gdzieś, gdzie ogromna rzesza ludzi go słucha i Richard przemawia, przedstawiając te rzeczy. Można też dojść do ciekawego wniosku, że on z tą swoją misją i przekazem wręcz jeździ po świecie, nie ogranicza się do swojego macierzystego Kraju, tylko wręcz te filmiki na YouTubie można znaleźć z bardzo nawet egzotycznych miejsc, gdzie widzisz rychło Richarda przemawiającego, opowiadającego o tym samym, który znowuż w tym punkcie kojarzy mi się z Dolores Cannon inną autorką, o której opowiadałem już w Molium z zupełnie innych tematów, bo metafizyka, rozwój duchowy, zjawiska paranormalne, ezoteryka, ale Dolores robiła generalnie to samo. Ona w którymś momencie zaczęła jeździć po świecie ze swoim przekazem. Po całym świecie dawała wykłady. Robiła to do końca swojej obecności na tym planie właściwie. Do końca. Miała taki aktywny tryb życia. Ale wracając do, do Richarda Stallmana i do tego zbiorku esejów, to miłą właśnie niespodzianką było dla mnie, iż Zawiera on w sobie takie transkrypcje, czyli nie tylko takie pierwotne, właściwe eseje, co transkrypcje przemówień. Dla mnie ciekawa, taka miła gratka. poza tym interesująca przedmowa, szczególnie interesujące, kto pisał tą przemowę, ale to pozostawię takim smaczkiem niespodzianką dla Ciebie, jeżeli chciałbyś czy chciałabyś sięgnąć po po tą pozycję. Um, to jeszcze, co jeszcze ciekawego w tym zbiorku esejów, jeżeli chodzi o samą taką formę techniczną wydania, to opatrzenie go słowniczkiem, słowniczkiem pojęć, których warto unikać słowniczkiem z wykazującym definicję różnych słów, częstokroć takich, które wydawałoby się, że właśnie dobrze doskonale znamy ich znaczenie, podczas kiedy Richard wskazuje nam, że warto nie trzymać się tej oficjalnej koncepcji, gdyż ona jest szkodliwa. Ona w ogóle wypacza oryginalne zamiary, jakie powinny stać, czy intencje, jakie powinny stać za pewnymi pojęciami, koncepcjami. Jest to wszystko bardzo mylące, niepotrzebne i używając tych standardowych definicji, tylko ciągle utrwalamy błędne koncepcje, ciągle Wprowadzamy siebie wszyscy w błąd i takie zamknięte koło powstaje. Natomiast jeżeli chcemy dać sobie w ogóle szansę na, na to, żeby otworzyć oczy i żyć lepiej, to potrzebujemy w sporej mierze również zacząć od podstaw i przestać trzymać się kurczowo tej takiej słownikowej definicji pewnych rzeczy, um, przestać pukuwać fałszywy obraz innymi słowy. Tylko zacząć żyć prawdą i Richard um, Tą prawdę nam przedstawia przykłady takiego bardziej zgodnego z prawdą definiowania różnych terminów w słowniczku. Jeżeli to brzmi dla Ciebie enigmatycznie, to takim, podam przykład, takim najczęściej um, pojawiającym się przykładem u Richarda wypaczonego w ogóle określenia jest określenie piractwa komputerowego. Hmm. Gdzie jak słyszysz piractwo, to tak jak haker zresztą. No haker też jest przykładem takiego słówka, o czym już mówiłem. Tak samo jak haker, słowo piractwo być może jeszcze bardziej negatywnie się kojarzy. Jeszcze szybciej przychodzą negatywne skojarzenia, że to jest coś złego, to jest coś nielegalnego, nieetycznego. Podczas kiedy Richard przedstawia zaskakujący punkt widzenia którego wypływa, czy w którego świetle, to co jest w istocie, to co jest nazywane piractwem, w istocie jest dobre, w istocie wręcz jest wskazane i w istocie jest etyczne jak najbardziej. W istocie to, co jest nazywane piractwem, to jest tak naprawdę pomoc bliźniemu. To co Richard określa pomoc sąsiadowi, jako pomoc sąsiadowi, można to również swobodnie nazwać pomocą bliźniemu. Hmm. Taki duch współpracy i kooperacji. Duch wzajemnego pomagania sobie i wspierania. I Richard to wszystko wyłuszcza. Włącznie z tym, że zostało to zafałszowane gdzieś tam po drodze, żeby bronić interesów korporacji, biznesu. Są to zafałszowane naklejeniem etykietki piractwa, czyli etykietki, która definitywnie jest nasączona negatywnymi konotacjami. Bo czym jest tak naprawdę piractwo? Dosłownie. Czarty też lubi wytykać. Piractwo. To po prostu atakowanie statków na morzu. <śmiech> Powiedzmy. I określanie, jak gdy pomagasz komuś wręczając kopię programu co przez system oficjalny jest uważane za nielegalne często, pomagasz swojemu przyjacielowi, czy sąsiadowi, czy bliźniemu, to to, że mu pomagasz jest, jest określane, czy uznawane jako ekwiwalent atakowania statków <grywania> i grabienia ich. Hmm. W każdym razie to jest tylko jedna to jest tylko jeden przykład, ale taki bardzo powszechny i właśnie taki hmm, demoniczny niemalże na swój sposób, dlatego że jak się o tym głębiej pomyśli, to można dojść do wniosku, że, że to jest bardzo zaskakujące i na swój sposób demoniczne wręcz. Jak bardzo zostało wypatrzone coś, co przecież powinno być dobre, czyste. Tym, tym byłoby dobrze, żeby żyły społeczeństwa, tym właśnie duchem współpracy, kooperacji, pomocy wzajemnej. Jak to zostało wypoczęte? Dla pieniądza. Dla pieniądza. Hmm. Okej, okay, ale co dalej? Skąd wzięła się cała idea wolnego oprogramowania? Do tego punktu chciałbym przejść teraz żeby tak bardziej pójść tą drogą, o czym Richard w ogóle pisze w tych swoich esejach. Bo do tej pory opisywałem bardziej taką techniczną konstrukcję tego zbiorku, natomiast teraz już chciałbym opowiedzieć Tobie o właściwej treści. I starając się to jakoś ułożyć chronologicznie, żeby zilustrować pewien ciąg przyczynowo-skutkowy Chciałbym zacząć od konceptu w ogóle wolnego oprogramowania. Wolnego od wolności. Hmm. Zaczęło się od tego, że Richard kiedyś tam, kiedyś żył jeszcze w czasach, w których to oprogramowanie komputerowe dopiero raczkowało. Biznes, biznes oparty na oprogramowaniu dopiero raczkową. To wszystko wtedy wyglądało inaczej. Kultura hakerska, czyli pasjonatów, programistów, bardzo utalentowanych osób, to wszystko inaczej funkcjonowało wówczas. Ludzie mieli swobodny dostęp do wiedzy. nikt nikomu tego dostępu do wiedzy nie bronił. Nikt nikomu tego dostępu do wiedzy nie ograniczał. Um, Richard w którymś miejscu opisuje, że mogłeś na przykład, czy mogłaś przyjść do ich gabinetu um, i usiąść sobie przy komputerze i postudiować obecne na tym komputerze programy, yy, włącznie z tak zwanym kodem źródłowym, czyli zobaczyć, co jest tam pod maską tych programów, jak są skonstruowane. Jeżeli coś... Um, Tobie nie odpowiadało w tych programach, mogłaś, mogłaś to zmienić, jeżeli potrafiłeś, potrafiłaś programować, a może, może zainspirowało Cię coś do jakiegoś usprawnienia. Richard podaje zresztą świetny przykład taki, w kilku miejscach nawet, w mniejszym lub większym stopniu go opisując. Przykład z drukarką. Otóż otrzymali oni w swoim instytucie, w którym wówczas pracował, w Instytucie Sztucznej Inteligencji. Ym bodajże w mit czyli Massachusetts Institute of Technology, czyli tam w tym Instytucie Technologicznym Massachusetts, to taka uczelnia o światowej sławie i renomie. Oni tam w Instytucie Sztucznej Inteligencji sobie psocili i otrzymali w którymś momencie w prezencie od jednej z firm, być może od Hewlett packarda tak już nie jestem pewien, drukarkę. I ta drukarka była oczywiście, była na nich bardzo przydatna, przy czym z biegiem użytkowania tej drukarki zdali sobie sprawę z tego, że ona posiada pewne słabe strony. Na przykład od czasu do czasu potrafi się zacinać w niej papier. I sens w tym, że oni mieli tą drukarkę podłączoną pod sieć i ona sobie gdzieś tam stała w kompleksie, a osoby korzystające z tej drukarki zdalnie poprzez sieć były rozsypane po całym kompleksie, po różnych tam pomieszczeniach i poprzez to nie mogły być świadome, że na przykład drukarka się zacięła, nie mając z nią fizycznego, wzrokowego kontaktu. Stąd też jeżeli ktoś zlecił coś do wydruku przez sieć, żeby się wydrukowała jakaś rzecz, to Um, oczekując, że to, to, to coś, teoretycznie wydrukować się powinno zaraz, mógł czekać na to godzinami, w ogóle nie zdając sobie sprawy z tego. Mógł przyjść i ze frustracją na przykład stwierdzić, że nic się nie zrobiło i że tam jest po prostu jedna wielka klapa, trzeba to wszystko teraz jakoś naprawiać a wokół kilka czy kilkanaście innych frustrowanych osób, które przyszły tam pojawiły się z tego samego powodu, czekając w nieskończoność na wydrukowanie własnej rzeczy. Więc oni jako, że potrafili programować, byli utalentowani, mieli wystarczającą wiedzę, a ówczesne programowanie było otwarte, czyli można było jakby zobaczyć, co jest pod maską, ten kod źródłowy można było mieć dostęp do tego, jak najbardziej legalny, to oni po prostu, jak gdyby otworzyli ten program i wprowadzili w jego kodzie pewne modyfikacje, usprawnienia, które zmieniły zachowanie tej drukarki. Między innymi zrobili coś takiego, że jeżeli drukarka się zacinała, jeżeli papier się zacinał w podejniku, to drukarka powiadamiała wszystkich dostawałeś, czy dostawałaś jako użytkowniczka, czy użytkownik um, komunikat na ekranie, że taką wiadomość, że, że drukarka się zacięła i w związku z tym jakaś zmiana, jakaś oszczędność czasu, bo już wiedziałeś czy wiedziałaś, że jest ta awaria mogłeś mogłaś pójść tam zajść do pokoju i poprawić ten papier chociażby i wszystko generalnie było dobrze, już nie było tego ryzyka wielogodzinnego oczekiwania i, i tak dalej. Co więcej, oni tam wprowadzili przy okazji dodatkowe usprawnienia do tej drukarki, które sprawiały, że ona drukowała szybciej to, co drukowała. Między innymi wprowadzili takie usprawnienie, że kiedy zlecało się wydruk czegoś, to to coś od razu się w istocie drukowało, a nie gdzieś tam wirtualnie stało. Tam Richard o tym detaliczniej pisze, ja już nie pamiętam wszystkich tych usprawnień, na czym one polegały. Generalnie jednakowoż dzięki tym usprawnieniom używanie tej drukarki znów stało się dla nich komfortowe i przyjazne. I znów, zaczęła im, znów im służyła, już nie powodując frustracji nie powodując problemu. Zajęli się tym szybko, sprawnie, podczas kiedy dzisiaj taka rzecz już wygląda czy wyglądałaby zgoła inaczej, bo um, dziś nie byłby przede wszystkim dostępny, um, nie, nie byłby możliwy dostęp do kodu źródłowego programu, czyli nie można byłoby w ogóle zajrzeć pod maskę oprogramowania tej drukarki, żeby coś tam poprawić, czy udoskonalić. Można by co najwyżej zgłosić ten temat producentowi i trzymać kciuki, że producenta w ogóle będzie to obchodzić, a jeżeli nawet producenta będzie to obchodzić, no to trzeba będzie czekać, czekać aż przez wszystkie procedury producent naprawi to, wprowadzi poprawki, zleci ten swoim pracownikom i wyda w formie oficjalnej aktualizacji czy, czy nowej wersji oprogramowania to do nas dotrze. No to jest bezkonkurencyjnie dłuższy proces niż, niż to, z czym mieliśmy do czynienia w tej opisanej przez Richarda sytuacji, kiedy oni od ręki się tym zajęli na własną rękę um, i po prostu naprawili problem. Co więcej, nawet udoskonalili tę drukarkę i producent mógł jak najbardziej, gdyby chciał, to mógłby jak najbardziej z tego czerpać. O co chodzi, żeby wszyscy z tego czerpali, żeby to była sytuacja win-win, czyli taka, w której obie strony są na wygranej pozycji. Więc um, okazało się, że z biegiem czasu o, oni tam pracowali na oczywiście pewnych konkretnych modelach komputerów, y, które, których filozofia oprogramowania była właśnie jeszcze wtedy otwarta, dostępna dla każdego, ale w którymś momencie doszło do bardzo istotnej zmiany i tak najkrócej mówiąc, nie wchodząc już w detale tej historii, doszło do wymiany sprzętu, wraz z nim oprogramowania i przede wszystkim, co najistotniejsze, zmieniła się filozofia dostarczana wraz z tym sprzętem przez producenta. Oprogramowanie przestało być wolne, przestało być otwarte, w związku z czym już nie było nie była możliwa taka sytuacja, jak dowolny sobie dowolny wgląd w kod źródłowy, żeby go naprawiać, czy udoskonalać. Nie można było, nie można było w ogóle już się uczyć na, na kodzie źródłowym danych programów, co już samo sobie było bardzo pouczające. Nic z tych rzeczy. To wszystko przestało być możliwe i to przestało się podobać w ogóle Richardowi. Tym bardziej, że tam Pojawiły się również inne bardzo takie niesympatyczne koncepty, jak na przykład umowy poufności, gdzie owszem, praca, owszem wykonasz jakąś dobrą pracę, która będzie służyła ludziom, ale tylko będzie służyła dla części osób, gdyż nie możesz w ogóle tej pracy wynieść na zewnątrz, nie możesz pomóc w ten sposób na przykład swojemu przyjacielowi, czy sąsiadowi, czy komukolwiek. Swojego otoczenia, bo jest to własność firmy, na której firma zechciała położyć, jak to się mówi, korzystnie łapę i zastrzec to dla siebie. I, I ty nie masz prawa pomagać innym. Oni sobie kupili ciebie na wyłączność i Twoją pomoc. Czyli innymi słowy, jakby powiedzieć, że tylko część ludzi zasługuje na pomoc, a reszta już nie. A kto zasługuje, no to nasi klienci, ci, którzy zapłacą. To się bardzo nie spodobało Richardowi gdzieś tam wszystko z biegiem czasu się spotęgowało, nawarstwiło, doprowadzając go do takiej decyzji, że on coś musi z tym zrobić generalnie, że on nie chce nie chce tą drogą iść, gdyż czułby się najzwyczajniej w świecie niehonorowo, czułbyś, że zdradza swoich przyjaciół czułby się bardzo nieetycznie, że robi coś bardzo nie w porządku. Stąd też postanawia opuścić ten instytut, z którym do tej pory pracował, w ogóle zerwać z tym wszystkim i zacząć coś własnego. On tam przez w cudzysłowie chwilę zastanawiał się, zastanawiał się przez jakiś czas w jakim kierunku pójść. Dochodząc do wniosku, że Najlepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie tego, co już posiada, czyli własnych talentów i predyspozycji, aby stworzyć coś, co będzie nadal na tych zasadach, które on zawsze sobie cenił i poczytywał za etyczne i słuszne, czyli za, na zasadach takiego właśnie wzajemnego um, wzajemnej współpracy, kooperacji, pomocy. Taka bardzo społeczna, bardzo zdrowa, ludzka zasada wydawałoby się leżąca u podstaw wszystkiego. Więc um, Richard opuścił dotychczasowe miejsce pracy w związku z tym, żeby nie narażać się na jakiekolwiek roszczenia ze strony pracodawcy do własnych projektów. Co znowu kojarzy się z, z tematem Steve'a Pozniaka, którego już wspominałem dzisiaj. Jak pamiętamy, on gdzieś... Na swojej drodze potrzebował zrobić dokładnie to samo. Kiedy pracował, jeszcze nie pracował w APU i pracował w Sulet kardzie, to potrzebował rozmówić się jak gdyby z firmą, żeby móc w ogóle przejść do APU i wykorzystać w APU swoje inżynieryjne dokonania. Żeby być w porządku, żeby być honorowym, fair, etycznym to postąpił najpierw rozmówić się z firmą macierzystą, gdyż podczas pracy, podczas godzin jej pracy, czy czasem więc używając jej sprzętu, stworzył coś na kanwie, czego później powstała firma Apple. Więc według niego firma HP jak najbardziej miała prawo rościć sobie, e, rościć sobie prawo do, do tego jego pomysłu, konceptu. Firma HP nie była zainteresowana, więc on poszedł do appu, przeszedł, ale przeszedł już z czystym sercem. Generalnie taki motyw, więcej w Molium, dedykowanym Steveowi Wozniakowi. Natomiast wracając do Richarda Stallmana, to on właśnie, jak gdyby poszedł drogą bardziej zapobiegawczą, czyli hmm, prewencyjną, w ogóle zapobiegł, żeby ta, taka sytuacja podobna w ogóle nie doszła do skutku to od razu zerwał ze swoją tą firmą, w której pracował. Zanim w ogóle zaczął stawać pierwsze kroki swojego autorskiego projektu, który miał z powrotem wprowadzić światło takiego etycznego stylu życia, z powrotem wprowadzić możliwość otwartej współpracy i kooperacji dla wszelkich zainteresowanych. Jak Richard chciał to zrobić? To jest bardzo ciekawy punkt. Um, dlatego, że o ile taki przeciętny, przeciętny człowiek, przeciętny użytkownik komputera może wielu technicznych pojęć nie kojarzyć, o tyle przeciętny użytkownik komputera już jest znacznie bardziej prawdopodobny, że skojarzy termin Linux. Może nie każdy go skojarzy, być może nie kojarzysz, ale jest znacznie bardziej prawdopodobne, że gdzieś tam obiło się tobie o uszy um, obiła się taka nazwa Linux. Linux jako hmm, tajemnicza alternatywa dla Windowsa. To tym dla mnie kiedyś był Linux. Um, tak naprawdę Linux um, jest, tajemniczy, jest tajemniczym, jest alternatywnym systemem operacyjnym, po prostu jednym z wielu. System operacyjny, czym jest, to jest takie bazowe, główne oprogramowanie na Twoim komputerze, dzięki któremu cała reszta może działać. Czyli jak chcesz sobie pograć na komputerze, czy tam popracować w Wordzie, w Excelu, w Accessie, czy, czy powiedzmy pograć w Tetrisa, czy w Sapera, czy w pasjansa, czy pochodzić na Facebooku, czy no cokolwiek, poprzeglądać YouTube'a, to przede wszystkim potrzebujesz systemu operacyjnego, żeby ta cała reszta mogła działać. Żebyś mógł, mogła zainstalować Firefoxa, Opera, Chroma, czy cokolwiek tam, to potrzebujesz systemu operacyjnego. I tym systemem operacyjnym najczęściej jest system Windows. I jedynym powodem, dla którego ten system występuje najczęściej na naszych komputerach, jest to, że po prostu wywalczył sobie biznesowo z biegiem czasu historycznie monopol. Czyli po prostu udało się im mieć najlepszy marketing, najlepszy model biznesowy, najlepszy w znaczeniu, najbardziej skuteczny. Na zasadzie takiej masówki, wepchnąć ich produkt dla mas. Im się to udało. I to, tego dokonali, i dlatego dzisiaj Windows jest na większości komputerów osobistych obecny. Natomiast to nie znaczy, że jest to jedyny, istniejący system operacyjny. Już na tym punkcie możesz się domyślić, że od tego, jak udany to jest system, będzie zależała cała reszta, czyli będzie zależało, jak płynnie będą chodziły u Ciebie filmiki na YouTube, jak szybko otworzyć się Facebook. I jak ładnie, płynnie będzie chodzić dana gra komputerowa jak bezawaryjnie będą chodziły wszelkie inne programy na Twoim komputerze jak cały komputer będzie chodził sprawnie, niesprawnie od, w ogóle bardzo dużo rzeczy zależy od stricte systemu operacyjnego, gdyż jest to taka pierwotna warstwa, to jest taka gleba, z której wszystko inne wyrasta taka pierwotna płaszczyzna, główne oprogramowanie, myślę, że masz już wystarczający obraz tego Stąd można by traktować jako poważną wątpliwość, czy naprawdę to, co jest najbardziej popularne, równa się, że jest najlepsze. A okazuje się, że niekoniecznie. Szczególnie jeżeli prześledzisz sobie, um, jeżeli interesujesz się tematyką tego rodzaju, to mógłbyś, mogłabyś prześledzić sobie historię firmy Apple, o czym też już gdzieś tam opowiadałem w MULIUM wcześniej historię firmy Apple, w której wychodzi. Szczególnie tutaj poleciłbym biografię Steve'a Jobsa, czyli założyciela firmy pod tytułem Steve Jobs bodajże autorstwa. Kto to napisał? Już teraz tak na szybko sobie nie przypomnę chyba. Kto napisał tę biografię, ale będzie w notatkach. Biografia Steve'a Jobsa? Hmm oraz biografia Jane'ego Iva i o biografii Jane'ego Iva już w Molium jak najbardziej opowiadałem. I teraz jeżeli prześledzić chociażby te pozycje, to tam wychodzi, że Apple miało własny system i można, można sobie wysnuć wnioski, jak ten system był konkurencyjny względem Windowsa. I dlaczego stało się tak, że to nie system Apple widzimy dzisiaj, na większości komputerów tylko Windows. Właśnie tak jak mówiłem, że bardziej zadecydowała taka umiejętność wciskania ludziom rzeczy dalej na zasadzie masówki. Tak jak różnego rodzaju sieciówki robią, że coś jest po prostu horrendalnie popularne, ale to nie znaczy, że to musi być wysokiej jakości czy najwyższej, tylko przez sam fakt popularności. Nie wchodząc jednak w tą dygresję i wracając do zagadnienia stricte systemów operacyjnych, Mówiłem, że Windows nie jest jedynym systemem operacyjnym, mamy inne. Mamy ten system operacyjny firmy Apple, mamy też szereg innych produktów i w czasach, kiedy Richard opuścił dotychczasowe miejsce pracy, żeby zacząć coś własnego tworzyć, bo zauważył z wysokim zaniepokojeniem, że zaczyna się Świat zmieniać na gorsze zaczyna się już odmawiać ludziom legalnej pomocy bliźniemu, zaczyna się odmawiać ludziom możliwości nauki na programach komputerowych, poprzez wgląd w kod źródłowy na przykład, i tak dalej, i tym podobne. To, Czy, czy też rezerwowania, rezerwowania pomocy dla jednych, a odmawiania im drugim, to w czasach, kiedy on podjął tę decyzję, żeby opuścić to do dotychczasowe miejsce pracy, to istniał taki system operacyjny, który nazywa się Unix i Richard wpadł na pomysł, że świetnym konceptem na, na to, co on w ogóle mógłby zrobić w tej sytuacji jest stworzenie własnego systemu operacyjnego własnej platformy ym, której nikt nie będzie mógł się już przyczepić w znaczeniu, nikt nie będzie mógł położyć na niej ręki i sobie jej przywłaszczyć, tylko, że będzie to legalny system, legalnie dostępny dla wszystkich i też przede wszystkim taki, do którego będzie można mieć legalny wgląd w kod źródłowy, z którym będzie można się legalnie dzielić z innymi osobami. Wszystko legalnie, całkowicie otwarta możliwość pomocy, kooperacji, współpracy ten duch właśnie człowieczeństwa zachowany i niespodzianka, czy nie niespodzianka, ale tym systemem jest system, który potocznie znany jako Linux. Właśnie Richard Stallman okazał się jego twórcą, co było dla mnie ogromną niespodzianką, tak jak było dla mnie wielkim zaskoczeniem, że Steve Wozniak Wymyślił komputer osobisty, czego się w ogóle nie spodziewałem. Tak, tutaj dowiedziałem się w którymś momencie, że Richard Stallman był tą osobą, która stworzyła Linuxa, po prostu, która stworzyła w sporej mierze to, co dzisiaj znamy jako Linux. Tyle, że to, co stworzył Richard nie jest dokładnie tym, co dzisiaj kojarzymy z Linuxem. Dzisiaj Linuxy, jeżeli masz jakieś, jakąś większą wiedzę na temat Linuxa, to dzisiaj może się Tobie Linux kojarzyć z dystrybucjami takimi jak Ubuntu, Fedora, Mint i tak dalej, można by dalej wymieniać. Natomiast to nie jest ten system stworzony przez Richarda. Dlaczego? Dlatego, że sięgnijmy do początku. Kiedy Richard, cofnijmy się w czasie, kiedy Richard zaczął tworzyć swój system, robił to na bazie Unixa, tyle, że po prostu pisał własne komponenty, wszystko, wszystko samodzielnie, zaangażował też grupę innych ludzi, chciał zaangażować wszelkich wolontariuszy, gdyż wiadomo, że projekt był duży i gdzie tylko można wcielał już Klocki, że tak powiem, komponenty, które już istniały, a cechowały się identycznym duchem, że zostały stworzone w tym samym duchu, czyli że były otwarte. Można było patrzeć w ich kod źródłowy, uczyć się na tym, poprawiać w razie potrzeby, udoskonalać w razie potrzeby, dzielić się tym. Jeżeli znajdował Richard gdzieś napotykał na komponent, który mógłby włączyć swój system, już istniejący komponent, który właśnie takimi cechami się charakteryzował, czyli że autor tego komponentu, programista go nie ograniczał, to czyli była ta etyka zachowana, to wtedy Richard go włączał jak najbardziej w system. I w ten sposób kroczek po kroczku budowany był Linux, który tak naprawdę nazywał się nazywał się później systemem GNU Linux. Um, nazwa GNU taka trochę żartobliwa po hakersku, jest to taki tak zwany rekurencyjny akronim po angielsku pochodzący od, takiego, od takiej frazy GNU to nie UNIX. Gdyż to była taka tradycja wówczas, kiedy ktoś pisał własny program, odwoływanie się w nazwach do innego programu podobnego, żeby zaakcentować, że ten program to nie jest to. Nie jest tym, czymś innym. Tam więcej o tym tłumaczeniu też przeczytasz u Richarda, jak on to tłumaczy, tą e, hakerską filozofię nazywania programów poprzez te rekurencyjne akronimy. W ten sposób powstał GNU, co ciekawe, zabawne, dlatego, że w ten sposób wyłoniła się w ogóle maskotka projektu, gdyż e, tak się składa, że istnieje w ogóle zwierzątko, które nazywa się tak samo, czyli ta antylopa GNU. Hmm. stąd też na swoich e, różnorakich prelekcjach Richard częstokroć wieńczy je takimi właśnie aukcjami, które same w sobie są dosyć zabawne i humorystyczne, aukcjami, w których licytuje innymi tą właśnie antylopkę hmm. gnu e, urocze gnu urocza antylopka potrzebująca domu <śmiech> ale to się pociesznie ogląda, jeżeli chcesz, to zapraszam na YouTube'a. Natomiast wracając do, do systemu Linux, GNU Linux, to taka była pełna nazwa, nie od razu się tak nazywał. Generalnie chodzi o to, że w systemie operacyjnym istnieje, w jego infrastrukturze, czy architekturze, jak wolisz, istnieje taki centralny komponent, który moglibyśmy nazwać mianem jądra. I Richard, kiedy pisał ten system, projektował z innymi ludźmi, to on nie zaczynał wcale od tego jądra, jakby się mogło wydawać, że powinien, tylko zostawił jądro sobie na później, co mógł zrobić, dlatego że na tyle, na ile ja zrozumiałem projektowanie tego systemu, miało charakter modularny, to znaczy można było je składać z klocków od zupełnie różnych dowolnych stron. Czyli można było dobudowywać w dowolnym momencie klocki z góry, z boku, z prawej, z lewej, to nie miało znaczenia w jakiej kolejności by te klocki były dobudowywane i dobudowywane i w ten sposób coraz bardziej um, oni wymieniali tego oryginalnego iniksa, komponenty na własne, tworząc już taki autonomiczny, legalny, własny system operacyjny. Jądro mogło nie być na pierwszym miejscu, mogło nie być stworzone, nie musiało być stworzone od razu. Stąd też oni nie zajmowali się nim od razu, na samym początku. Niemniej jednak nadszedł niechybnie. To było nieuchronne taki czas, kiedy to jądro zaczęło być potrzebne. Coraz więcej rzeczy zaczęło być zależne od tego, żeby jądro było. Więc hmm... Oni co prawda chyba pisali samodzielnie jądro, ale to się bardzo dłużyło, gdyż to była chyba taka najbardziej monotonna praca, żmudna i złożona w tym wszystkim. Podczas kiedy um, hmm, dobra nowina się pojawiła na świecie, mianowicie człowiek, pewien człowiek napisał własne jądro które szczęśliwie opublikował na tych samych zasadach, którym Richard hołdował, na tych samych etycznych zasadach, czyli zasadach otwartości, zasadach, które jak najbardziej uwzględniały to legalne dzielenie się, wgląd w kod żydłowy, ale i dzielenie się przede wszystkim etyczne z innymi, pomoc bliźniemu itd. itd. Więc hmm. osoba ta napisała jądro i opublikowała je. Zrobiła to zupełnie niezależnie, czyli to nie był jeden z wolontariuszy projektu Richarda, tylko to był ktoś, kto po prostu niezależnie napisał sobie takie jądro. Tak się zdarzyło. Hmm. Więc w związku z tym, że owe oprogramowanie było opublikowane na tych samych zasadach, którym hołdował Richard. Richard mógł włączyć je w swój istniejący już system jako taki właśnie ostateczny, brakujący element. Jako taki silnik niemalże być może, Być może to będzie dobre porównanie. I to też uczynił. Hmm. Jądro systemu, tak dla ciekawości, nazywało się Linux. Nazwał to jądro autor jego, w ten sposób, którym to autorem był Linus Torvalds, hmm. Jest to zresztą osoba, którą nierzadko mylnie utożsamia się z twórcą Linuxa jako systemu operacyjnego. I tu pojawia się ta właśnie główna konsternacja nomenklatury, nazywnictwa. Dlatego, że z jednej strony w istocie fakt, Linus Torvalds stworzył Linuxa, ale nie to, nie tego, którego myślimy, że stworzył. Czyli Linus Torvalds stworzył jądro systemu, natomiast większość pracy, która się składała na ten system została wykonana przez zespół Richarda. W efekcie tego wypuścili w cudzysłowie na rynek system, który nazwali GNU Linux ukośnik Linux, żeby zaakcentować, że jest to ich system GNU. No, pierwotnie oni nazwali go po prostu GNU. Od tego akronimu rekurencyjnego GNU to nie Unix. Jak już mówiłem. Ale dodali ten dopisek ukośnik Linux, żeby zaakcentować, że jest to system z zaimplementowanym jądrem Linuxa. Czyli to jakby powiedzieć, że jest to Ford z silnikiem diesla, czy jakiś tam inny samochód. Um, czy tak jak się na komputerach niekiedy widzi, czy widywało taką naklejkę Intel Inside. Masz komputer z jakiejś, jakiejkolwiek firmy, ale naklejka masz Intel Inside, że informuje cię ta naklejka, że w środku znajduje się procesor Intela, firmy Intel. To podobnie tutaj, oni nazwali swój system GNU, kośnik Linux, żeby zaakcentować, że system GNU posiada w sobie jądro Linux. Hmm. Czyli tym samym jak gdyby uhonorować i w ogóle wyprowadzić na światło dzienne tą informację, że my mamy jądro Linuxa i Linus może być z tego zadowolony i wszyscy inni. I warto docenić pracę Linusa Torwalsa, pokazując świat, że my mamy jego jądro w naszym systemie. Ale tak naprawdę konsternacja polega na tym, że jak już mówiłem, jądro to jest jeden komponent, co prawda główny, ale jednak jeden. Natomiast większość, cała ta dobudówka, większość pracy, to większość, co się składa na funkcjonujący kompletny system operacyjny, to zostało stworzone przez zespół Richarda. I konsternacja pojawiła się wówczas, kiedy ludzie zaczęli skracać nazwę systemu z GNU Linux na Linux. I stąd się wzięła konsternacja, gdyż to, co do tej pory oznaczało samo jądro, zaczęło być mylnie interpretowane i utożsamiane z całym systemem. Co łatwo już doprowadziło do tego, że ludzie zaczęli mylnie rozumieć w efekcie, że Linux to system, a nie jądro, a Linux to, to jest właśnie twórca tego systemu, a nie stricte jądra. Co jest nie tak w tym obrocie spraw, w tym obrocie zdarzeń, to, że ten zespół Richarda gdzieś w ogóle znika z, z pola widzenia. Poprzez tą konsternację, poprzez to, że gdzieś tam z czasem jakby odpadł, odpadł ten ogólek w nazwie, ten GNU, to przeciętny człowiek dzisiaj w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, że Linux jako system operacyjny został stworzony przez zupełnie inne osoby. Tak jak mówiłem, kiedy Richard chciał ukonorować jakby pracę Linusa, dając to słowo Linux w nazwie, uwzględniając, umieszczając, tak um, wyrzucając jego gnus, wyrzucono cały zespół ludzi odpowiadający za większość wykonanej pracy. I została tylko jedna postać na scenie, a był nią Linus Torvalds. Stąd też ja sam pamiętam gdzie kiedyś faktycznie dla mnie to Linux Prowalt był twórcą Linuxa jako systemu operacyjnego. Nic bardziej mylnego. To jest jedna z tych konsternacji, głównych takich ciekawostek informatycznych, których dowiadujemy się od Richarda Stallmana. W każdym razie, wracając do, do koncepcji wolnego oprogramowania, to takim. Pierwszym pomysłem, który przyszedł był na myśl Richardowi, w jaki sposób mógłby zacząć coś robić, żeby, żeby było lepiej, żeby na powrót było lepiej, żeby ta kultura jednak się wskrzesiła, którą, którą eliminowano, zabrano możliwości tej kulturze poprzez odbieranie dostępu do kodu źródłowego, poprzez odbieranie dostępu do dzielenia się programami i tak dalej i tym podobne. To odebrano tą całą swobodę duch kooperacji, współpracy, pomocy. On chciał skrzesić to wszystko, tego ducha człowieczeństwa, ducha społecznego i pierwszym takim pomysłem, który przyszedł mu na myśl, tym takim kamieniem milowym, to było właśnie zbudowanie, stworzenie systemu operacyjnego jako taka naturalna konsekwencja, że no, od tego się wszystko zaczyna. Jeżeli chcemy mieć wolne oprogramowanie, czyli żeby każdy program na naszych komputerach, na naszym komputerze był wolny, żebyśmy legalnie mieli wgląd w ten program, żebyśmy mogli się nim dzielić i tak dalej i podobne, sami go naprawiać w razie potrzeby lub zlecać przyjacielowi czy koledze, który umie programować wszystko legalnie, i tak moglibyśmy wymieniać, to potrzebujemy przede wszystkim gleby, gruntu, na którym to wszystko będzie funkcjonowało, czyli systemu operacyjnego, bo jeżeli grunt sam z siebie będzie zamknięty, to to nam bardzo mocno zwiąża ręce już u podstaw. Więc przede wszystkim potrzebujemy otwartego gruntu, odpowiedniego gruntu i tym gruntem odpowiednim jest system operacyjny. Gnu Linux w tym przypadku, który stworzył Richard Stallman, z zespołem wolontariuszy. I kto wie, być może rozwijają ten projekt do dziś nawet. W każdym razie pojawia się po drodze jeszcze dla współczesnego użytkownika takie pytanie. Co no, w takim razie z tym Ubuntu? O co chodzi z Ubuntu? O co chodzi z Mintem? O co chodzi z Fedorą? I tak dalej. Generalnie, jak już mówiłem, po drodze nastąpiło coś takiego, że ludzie odrzucili gdzieś tam odpadła ta końcóweczka gnu, i dla wygody być może skracano tą nazwę do formy Linux, co spowodowało niestety te niesympatyczne konsekwencje, o których już opowiedziałem, że źle się kojarzy, kto za co odpowiada, już nie ma tego uhonorowania czyjejś pracy, wkładu. Okej, okay, ale zrobiono coś jeszcze. Mianowicie, jako że system GNU Linux był otwarty i dostępny dla wszystkich, każdy mógł z niego skorzystać i mógł z nim robić, co chciał. Stąd część osób wykorzystała ten system do własnych już niekoniecznie etycznych celów i zaczęła robić na nim pewien e, też niekoniecznie już etyczny biznes, po prostu wkładając do niego klocki, e, czyli komponenty, programy, które już nie cechowały się tym duchem, w którym sam system został zrobiony. Richard stworzył ten system, pamiętajmy bowiem, że... Dlaczego, pamiętajmy bowiem, dlaczego Richard stworzył ten system. Richard stworzył ten system po to, żeby zapewnić ludziom możliwość wolności. Tego ducha wolności, żeby to wszystko było żywe. Dostęp do źródła, legalne dzielenie się, legalne modyfikacje, itd. i podobne. Natomiast część osób zaczęło tego GNU Linuxa brać sobie dla siebie i wkładać, umieszczać w nim komponenty już tak zwane niewolne, czyli oprogramowanie zamknięte, do którego na przykład nie ma dostępu do kodu źródłowego, albo jest dostęp, ale na przykład nie można się nim dzielić z innymi, bo już jest to nielegalne, jeżeli się nie zapłaci itd. Więc powstały przez to tak zwane dystrybucje czyli inne jakby wersje odmiany Linuxa, które już nie są wolne, czyli nie są całe w tym duchu, zostały zanieczyszczone tym, y, tą komercją, w cudzysłowie komercją, tym tak naprawdę brakiem wolności, bo to tak naprawdę o wolność chodzi, nie o komercję. Co ciekawe, to jest następny interesujący bardzo punkt kluczowy w filozofii Richarda, kiedy mogłoby pojawić się pytanie, czy Richardowi chodzi o to, żeby wszystko było za darmo dostępne. Jak to ma być pogodzone z, tym, z, z potrzebą generowania przychodu finansowego? Otóż okazuje się, że nie, że wcale w ideologii wolnego oprogramowania nie chodzi o to, żeby to było oprogramowanie koniecznie darmowe. Um, to ma być oprogramowanie cechujące się pewnymi wolnościami pewnymi prawami które się jakby honoruje o których zaraz opowiem natomiast nie ma tam czegoś takiego, że to musi być oprogramowanie za darmo sprzedawane ono jest tam za to coś takiego, że możesz mieć do niego dostęp za darmo nie można ci bronić tego dostępu za darmo, ale możesz robić na nim biznes, jeżeli chcesz. Jeżeli sobie tego życzysz, możesz to oprogramowanie sprzedawać. Co też Richard jakby ilustruje jeszcze nawet w swoich czasach opowiadając tych początkowych, kiedy to on publikował swoje programy, które pisał na publicznie dostępnych serwerach, gdzie każdy mógł sobie je za darmo ściągnąć. Ale nie wszyscy, jako że nie wszyscy mieli wtedy dostęp do internetu, to na przykład część osób zamawiała u niego te programy i wtedy te osoby przekazywały mu pieniądze na pokrycie kosztu nośnika, czy tam powiedzmy przesłania, przesyłki, czy jakąś tam jeszcze dodatkową opłatę, być może bonusową. To ten koncept biznesowy, etycznego biznesu, jak najbardziej Richard również porusza w swoim przekazie. Co jest bardzo istotne wiedzieć, że on tego jednego z drugim nie wyklucza. Czyli nie wyklucza zachowanych wolności etyki z możliwością robienia biznesu, z możliwością zarabiania na czymś. On uważa, że to może funkcjonować jedno z drugim. Może brzmi kontrowersyjnie kiedy się pierwszym razem o tym słyszy, ale kiedy wniknąć znacznie bardziej w jego przekaz, czytając te eseje, czy słuchając prelekcji, to staje się to bardziej jasne i nabiera sensu. Jak on to widzi, jak to jest w ogóle możliwe, że to mogłoby faktycznie funkcjonować. Hmm. Teraz, jeżeli chodzi o tą wolność, to jest właściwie taka główna rzecz, w tym przekazie Richarda, wolność, którą, którą rozpisał na takie cztery główne, cztery główne aspekty, cztery prawa, cztery wolności, on to określa czterema wolnościami, po polsku to, to też słyszałem takie określenie, że to się ujmuje jako cztery prawa. To są tak naprawdę cechy, którymi powinien być opisany każdy wolny program, każde wolne oprogramowanie. To są te właśnie krytyczne cechy, którymi Richard kierował się, projektując, tworząc system GNU Linux, wszystkie inne programy, żeby tego ducha propagować, tego ducha w ogóle zapewniać ludziom. I on potrzebował to jakoś zdefiniować w jakiś sposób, co też zrobił. Zrobił to początkowo w formie tak zwanych właśnie czterech wolności, czy czterech praw, jak wolisz, dotyczących stricte oprogramowania pierwotnie, oprogramowania komputerowego. I jakie to wolności powinien posiadać program komputerowy, żeby można było go nazwać wolnym, wolnym oprogramowaniem? To po pierwsze powinna to być wolność do uruchamiania tego programu wedle woli celu, czyli żebyś mógł czy mogła uruchamiać ten program jak chcesz, gdzie chcesz, w jakim celu chcesz, w jakim celu sobie życzysz. Pełna władza nad tym należy do Ciebie. Taka esencjonalna, całkowicie wolność. Następna wolność to wolność do analizy programu w celu dostosowania go do własnych potrzeb, naprawy błędów lub udoskonalania. Czyli, innymi słowy, musisz mieć dostęp legalny do tak zwanego kodu źródłowego programu. Czyli musisz mieć legalną możliwość zajrzenia pod maskę. Po co? Po to, że możesz na przykład rozpoznać jakiś błąd w programie, jakąś usterkę i możesz ją od razu usunąć. Możesz ten błąd od razu naprawić, jeżeli potrafisz programować. Jeżeli nie potrafisz programować, możesz znać kogoś, kto potrafi. I pamiętasz, jak wcześniej opowiadałem, tak czy owak jest wysokie prawdopodobieństwo, że szybciej naprawisz tą usterkę czy błąd niż w jakichś tam korporacyjnych, całych tam łańcuchach proceduralnych gdzie może się tym zajmą, a może nie, może dostaniesz naprawę błędu w formie aktualizacji, pytanie też nawet za ile miesięcy, a może to nie będzie aktualizacja, tylko nowa wersja, za którą znowu będzie trzeba zapłacić, podczas kiedy dzisiaj w dobie internetu wystarczy, nawet jeżeli nie znasz się na programowaniu, wystarczy wskazać palcem innym ludziom, napisać na jakimś forum, że... Taki taki błąd dostrzegłeś czy dostrzegłaś i jest wysoce prawdopodobne, że ten błąd zostanie szybko podjęty i wyeliminowany. Organiczna reakcja, bardzo sprawna, bardzo efektywna, wynikająca czy podyktowana tym, że cała społeczność jest żywo zainteresowana tematem i jest jak najbardziej optymalnym rozwiązaniem, kiedy ta społeczność ze sobą żywo współpracuje. I ja, co ciekawe, miałem taki czas w tym życiu bardziej intensywnego zainteresowania, zaangażowania w tematykę GNU Linuxa, czyli Linuxów innych dystrybucji, tych bardziej powszechnych i wówczas wiele rzeczy szukałem, potrzebowałem szukać na własną rękę rozwiązań różnych problemów, i widziałem, napotykałem niejednokrotnie na ten właśnie syndrom, który mnie bardzo zaskakiwał początkując, po, początkowo, że ludzie byli bardzo chętni, żeby pomagać. Wystarczyło, nie, nie trzeba było się samemu znać na, na programowaniu. Wystarczyło po prostu coś komuś wskazać i to i bardzo chętnie ludzie pomagali sobie wzajemnie, tworząc w moich oczach taki właśnie nowy świat no To wspaniały świat, w którym każdy jest życzliwie nastawiony do drugiego człowieka, wiedząc, wiedząc że wszyscy działamy we swoim własnym interesie wspólnym, wzajemnym, przede wszystkim wzajemnym interesie, gdyż każdy z nas ma coś, co może wnosić w całość. I ten duch kooperacji bardzo widziałem niejednokrotnie, to zrobiło na mnie bardzo pozytywne wrażenie. W każdym razie ta druga wolność dotycząca wolnego oprogramowania, polegająca na legalnym dostępie do źródła, jest podyktowana między innymi tym właśnie tą efektywnością naprawiania błędów, eliminowania usterek, że w, tym, w ten sposób w ogóle możesz te usterki eliminować. Powinieneś, powinnaś mieć taką możliwość, żeby to zrobić samodzielnie lub żeby mógł zrobić to ktoś, kogo znasz kto to potrafi, wtedy najszybciej się to zrobi i to zrealizuje i wszyscy na tym skorzystają. To nie będzie jednakowoż jedyny powód, dla którego mógłbyś, mogłabyś chcieć zerknąć pod maskę. To może być coś innego. Być może chciałbyś, czy potrzebowałbyś, potrzebowałabyś jakichś konkretnych modyfikacji danego programu pod ciebie, pod twoje indywidualne potrzeby. Nierzadko tak jest, że przydałyby się jakieś modyfikacje lekkie lub może nieco poważniejsze do moich konkretnych potrzeb używania danego programu. I wówczas, żeby takie modyfikacje wprowadzić, to nawet jeżeli umiesz programować, to jeżeli to nie jest wolne oprogramowanie, tylko zamknięte, to nie masz dostępu do kodu źródłowego, więc masz związane ręce, właściwie nic nie możesz zrobić, musisz się zadowolić tym, co jest i tyle najwyżej może zamówić kogoś, żeby ktoś wyprodukował dla Ciebie ten program, ale wtedy będzie ten ktoś i tak musiał to robić u podstaw, od podstaw, od początku samego. Więc to się trochę mija z planem właściwie. Podczas kiedy, gdyby to było wolne oprogramowanie, wystarczyłoby być może nawet tylko kilka linii, kodu, żartobliwie mówiąc. Więc modyfikacje to mogą być usprawnienia różnego rodzaju um, dotyczące danego programu, żeby działał lepiej, sprawniej, szybciej. Co ciekawe, tutaj na marginesie podam taką interesującą anegdotkę, o której Richard wspomina. Jeżeli chodzi o wolne oprogramowanie jako takie. Ja, kiedy zacząłem stawiać moje pierwsze kroki w świecie Linuxa, to Jedną z rzeczy, które zrobiły na mnie największe wrażenie, było to, jak te programy szybko działają. Hmm. Dlatego, że pod kontrolą Windowsa ja przywykłem do czegoś zgoła innego. Mianowicie przywykłem do tego, że programy coraz rzadziej chodzą szybko, sprawnie i są łatwe w obsłudze. Natomiast z wersji na wersję coraz nowsze stają się coraz wolniejsze coraz bardziej awaryjne, coraz bardziej skomplikowane. Program, który kiedyś był prosty, dzisiaj wygląda jak kobyłka w cudzysłowie, mówiąc żartobliwie. Chodzi znacznie wolniej, działa, ma jakieś sto nowych funkcji, nie wiadomo po co i niezwiązanych w ogóle z jego pierwotnym przeznaczeniem, co ciekawe, ale przede wszystkim chodzi wolniej. Jak się zerknie pod maskę, nie, nie teraz nie mam na myśli zerknięcia w głowy, tylko podejrzenia ile program zajmuje powierzchni na dysku, miejsca na dysku Twojego komputera, ile zajmuje operacyjnej tak zwanej pamięci podczas działania, to można zauważyć, że te programy z wersji na wersję, ten sam program służący do tego samego nagle po prostu zabiera znacznie, znacznie więcej powierzchni dyskowej, zabiera znacznie więcej pamięci operacyjnej, niby robiąc to samo, a jednak z jakiegoś powodu znacznie więcej zużywa zasobów swojego komputera, czyli innymi słowy znacznie bardziej obciąża twój komputer, chociaż być może nie będziesz tego czuł czy czuła, mając jakąś nowszą maszynę, możesz tego nie czuć, kupując współczesny komputer, ale też możesz nie zdawać sobie w ogóle sprawy, że ten sam komputer mógłby działać 100 razy sprawniej, 100 razy szybciej, 100 razy lepiej. Gdyby tego programu, tego jednego, drugiego, trzeciego, czwartego i tak dalej nie zepsuł to w ten sposób, Gdyż dla mnie to jest generalnie psucie programów, taka filozofia ich pisania czy rozwoju, gdzie program pęcznieje i staje się coraz wolniejszy, zabiera właśnie coraz więcej pamięci operacyjnej, czy coraz bardziej obciąża procesor swojego komputera itd., tak itd., tak a robi to samo, właściwie robi to samo przede wszystkim, więc... Można czy nie można było go zrobić tak, żeby nadal był lekki i szybki. Kiedy udzielałem się czy zgłębiałem przestrzeń gnu Linuxów, to większość programów komputerowych, na które natrafiałem tam, chodziła szybko, lekko i sprawnie. A były to wersje współczesne, których odpowiedniki pod Windowsem Chodziłyby znacznie wolniej, zabierałyby czy potrzebowałyby znacznie większej ilości pamięci operacyjnej, dyskowej itd. Więc hmm, to jest bardzo interesujące zagadnienie, że tam w tej społeczności zrzeszonej wokół systemów Linuxowych napotykałem bardzo często na programy szybkie, lekkie proste, w obsłudze. Um, podczas, to coś, do czego nie przywykłem pod Windowsem. Pod Windowsem to jest rzadkość generalnie tego natrafić na tego typu programy. I teraz pytanie, czy to jest złudzenie optyczne? Yy, czy to się tylko wydaje, czy tak naprawdę jest? Richard wspomina, właśnie teraz dochodzę do tej właściwej anegdotki, Richard wspomina w którymś miejscu, że ktoś przeprowadził eksperyment zbadać postanowił tą rzecz naukowo i zabrano się do tego w ten sposób, że poddano testom różne programy służące generalnie do tego samego, do realizacji tych samych zadań, przy czym tylko niektóre z nich były wolnym oprogramowaniem, a reszta była tak zwanym oprogramowaniem własnościowym, czyli innymi słowy mówiąc, zamkniętym w całości lub częściowo. I Testowano te programy, każąc im wykonywać zadania, do których zostały stworzone, w kółko i w kółko i w kółko, po to, żeby rejestrować, jak często na przykład dany program się zawiesza, czy jak często laguje, jak to się mówi, czyli występują, jak często występują opóźnienia w jego działaniu, takie nienaturalne. I co ciekawe, wyszło, że to wolne oprogramowanie właściwie wiedzie prym. Niekwestionowany prym w wynikach tego testu. Okazuje się, że wolne oprogramowanie uzyskuje najwyższe noty w kwestii niezawodności działania, stabilności oraz optymalizacji. Hmm. Szczerze mówiąc nie zaskakuje mnie to już teraz. Po tych doświadczeniach z Linuxem, jakie miałem oraz po jakichś tam pobocznych przesłankach, kiedy rozmyślałem sobie na ten temat, czy zetkałem się z rozmyślaniami innych osób, to już nie jest takim zaskoczeniem, kiedy porozmyślasz sobie, dlaczego komuś może zależeć, czy w ogóle ktoś może dopuścić do tego, żeby jego program obrósł w tłuszcz, w cudzysłowie, napęczniał. Po co? Po co ktoś ma do tego dopuścić? Jak to możliwe, że utalentowany programista pozwoli sobie do tego, żeby jego program napęczniał i stał się ociężały, jak jakaś straszna kobyła. Przecież mamy przykład utalentowanego programisty czy projektanta w formie Stevena Wozniaka, który, któremu zależały na rzeczy wręcz odwrotnej. Więc jak to możliwe? Pojawia się pewna teoria, jak to może być możliwe. Teoria związana z biznesem. Otóż gdyby programy komputerowe można było uruchamiać na sprzęcie jakimś elementarnym, że powiedzmy tak mało potrzebują tego procesora, czy pamięci operacyjnej, czy dysku, że właściwie non-stop można do dziś, po dziś dzień używać tych programów i nie będą one potrzebowały nowego sprzętu, no to kto będzie chciał i jak wiele osób będzie chciała w ogóle kupować nowe komputery, skoro nie będzie takiej potrzeby, skoro wszystko będzie działało płynnie, szybko komfortowo to znacznie mniej osób będzie inwestować w istocie, w nowy sprzęt podczas kiedy zupełnie inaczej wyglądałaby sytuacja, w której nowa wersja programu wręcz wymusi w użytkowniku zakup nowego komputera bo się może okazać, że wymagania sprzętowe są zbyt wysokie i ten program po prostu już nie będzie tak dobrze działał na słabszym komputerze Czasem w ogóle nie da się go zainstalować na słabszym komputerze. A jeżeli się nawet da, to się szybko odechce używać tego programu na słabszym komputerze, bo na własnej skórze się przekona, jak wolno ten program tam chodzi. Więc pojawia się naturalna konsekwencja. Człowiek chce, czuje potrzebę zakupu nowego komputera. Albo będzie używał starej wersji programu na starszym komputerze, albo kupi nową, nowy komputer, żeby móc używać nowej wersji programu. W ten sposób przemysły wzajemnie się napędzają. Przemysł oprogramowania napędza przemysł sprzętu. To jest jedna z teorii uzasadniających, dlaczego w ogóle jest możliwe, czy może być możliwe to, że programy pęcznieją, obracają w tłuszcz. Jakieś niepotrzebne funkcje w ogóle. I program, który, tak jak mówiłem, robi generalnie to samo, co lata temu, Dzisiaj jednakowo, żeby robić to samo, potrzebuję kilkadziesiąt razy więcej powierzchni na dysku, powierzchni pamięci operacyjnej oraz zasobów procesora. Więc um, tyle na temat tej drugiej wolności. Druga wolność, jaką powinno się zachować wolne oprogramowanie, to jest wolność w dostęp do kodu źródłowego. Między innymi właśnie po to, że kiedy zobaczysz jakikolwiek niepotrzebny tłuszczyk, to możesz go po prostu zeliminować, Jeżeli potrafisz, bo przecież nie każdy musi potrafić, nie każdy programista musi być aż tak utalentowany, żeby bardzo optymalnie pisać kod. Ale jeżeli Ty jesteś, czy znasz kogoś, kto jest, to możesz to sprawić, że program będzie jeszcze szybszy, jeszcze sprawniejszy i wszyscy będą na tym korzystać. O czym zaraz? Dlatego, że zaraz za drugą wolnością mamy trzecią i czwartą. Obie wolności dotyczące stricte już tego dzielenia się pomocy bliźniemu, pomocy sąsiadowi wolność trzecia, rozpowszechnianie kopii na kanwie etycznego dzielenia się i pomocy właśnie oraz wolność czwarta to jest dokładnie to samo, lecz dotyczy zmodyfikowanych wersji czyli wolność trzecia, jaką powinno się cechować, czy jaką wręcz musi cechować się wolne oprogramowanie definiowane przez Richarda to jest wolność do dzielenia się programem. Posiadasz program, który mógłby powiedzmy, pomóc twojemu przyjacielowi i twój przyjaciel by chciał go od ciebie uzyskać. To według konwencjonalnego systemu własnościowego oprogramowania nie masz prawa przekazać tego programu swojemu przyjacielowi, bo on za niego nie zapłacił, więc on nie ma licencji na ten program. Więc to jest nielegalne i stajesz się z automatu piratem, tylko dlatego, że chcesz pomóc bliźniemu. A tu szczególnie już w ogóle przyjacielowi chcesz pomóc. Hmm. Więc pojawia się dylemat moralny, w którym wydaje się, że nie ma, nie ma czystej drogi, że tak powiem, bo z jednej strony zdradzisz przyjaciela, trzymając się licencji, z drugiej strony zdradzisz licencję, pomagając przyjacielowi, czyli jakby złamiesz prawo. Więc nie ma czystej drogi. W takiej sytuacji Richard, Richard wybiera, czy promuje wybieranie mniejszego zła. W tym przypadku pomoc przyjacielowi. Hmm. Ale jeżeli chodzi o wolne oprogramowanie, to w wolnym oprogramowaniu to jest esencjonalne, że musi być, musisz mieć prawo do dzielenia się. Czyli musi to być jak najbardziej legalne. Czy ty program kupiłeś, czy kupiłaś, czy nie. Jeżeli to jest wolne oprogramowanie, musisz mieć prawo do podzielenia się z nim z przyjacielem. Ten przyjaciel będzie mógł jak najbardziej legalnie z tego skorzystać. I nie będzie musiał niczego spełniać, żadnych warunków, nie będzie musiał koniecznie za to zapłacić czy coś. Będzie można mu normalnie, legalnie, czysto pomóc, że tak powiem, dostarczając mu to, czego potrzebuje. I wolność czwarta to jest właściwie prawo do, do tego samego dzielenia się, tylko zmodyfikowanych wersji, czyli tych, w których coś zostało zmienione w kodzie źródłowym, czy to naprawiłeś, czy naprawiłaś jakiś błąd w programie, to się wydaje naturalną konsekwencją, że chciałbyś, czy chciałabyś, czy dobrze by było, żeby inni też na tym korzystali, nie tylko ty. Czyli w jakikolwiek sposób byś się przyczynił czy przyczyniła do tego, że program staje się lepszy, to byłoby świetnie, żeby też inni ludzie mogli na tym korzystać. Ja myślę, że to mogłoby być wręcz, czy jest wręcz bardzo satysfakcjonująca taka perspektywa. Udoskonalić program można na wiele sposobów. Można udoskonalić go niwelując jakiś błąd, optymalizując jego kod. Można udoskonalić go, do, dostosowując do jakichś konkretnych, spersonalizowanych potrzeb. Można udoskonalić go na szereg innych sposobów, wprowadzając jakieś nowe funkcje, o których nikt wcześniej nie pomyślał, czy realizując już istniejące na jakiś sposób, który wydaje się nam lepszy i tak dalej i tym podobne. I wówczas, co się dzieje, to się dzieje taka, ma miejsce taka organiczna, dynamiczna ewolucja, bardzo prężna. Jeżeli tylko dodamy ostatni element tej ewolucji, czyli możliwość, żeby dzielić się tym legalnie efektem tego rozwoju, tych modyfikacji, to nagle lawinowo pozytywny efekt ma miejsce, bo korzysta na tym cała masa, cała rzesza ludzi z naszej wersji. Jedna osoba udoskonali program, publikując go, czyniąc go, czy w ogóle mogąc, mając prawo go uczynić dostępnym dla innych, przyczynia się dobra, dla dobra całego świata, bo cały świat w następstwie może czerpać z tego programu. Komuś innemu również może się przydać. Ktoś inny również może czerpać z tego, że załatano jakiś błąd, wy, wyeliminowano usterkę, wprowadzono modyfikację jakąś, wprowadzono udoskonalenie, ulepszenie itd. itd. I ten prężny model rozwoju, organiczny, taki bardzo dynamiczny, widzimy po dziś dzień w przestrzeni wolnego oprogramowania, m.in. w bloku dystrybucji tzw. Linuxów. Tam widzimy tego ducha takiego dynamicznego, prężnego rozwoju, gdzie jeden drugiemu zgłasza, wszystko się publicznie jakby wyprowadza na publiczny plan, plan, pisze się na forach internetowych, publikuje wersje alternatywne, dzięki czemu rozwój tego oprogramowania jest bezkonkurencyjnie bardziej prężny od rozwoju oprogramowania jakiegokolwiek w okowach korporacyjnych procedur, marketingu. Gdzie tutaj w wolnym oprogramowaniu zależy nam przede wszystkim na, dob na dobru użytkownika, na tym, żeby czerpać profity, a nie na tym, żeby robić coś dla pieniędzy. Bo kiedy na przykład robisz coś dla pieniędzy, gdzieś tam już chyba w Molium wspominałem, to może nawet przychodzić Ci do głowy szereg nieetycznych rozwiązań, typu jak już powiedziałem, obraz tanie to w tłuszcz, czyli iść w parze z producentami. Sprzętu, ale nie tylko, to może być coś takiego, wyobraź sobie sytuację, że rozwijasz swój program biznesowo, własnościowy, we własnościowym modelu, I, czyli jakby to jest źródło twojego utrzymania, czy to jest źródło twojego, główne źródło twojego dochodu i powiedzmy masz pomysł na 100 nowych funkcji świetnych w tym programie, które byłyby jak najbardziej przydatne użytkownikom ale Ty ich nie wprowadzasz, bo jakby tak cwanie, sprytnie dopatrujesz się w tym długofalowego sposobu na robienie pieniędzy. No bo 100 nowych funkcji, to tylko Ty wiesz o tych 100 nowych funkcjach. Nikt inny nie wie, dopóki ich nie opublikujesz, więc możesz je dozować małymi kroczkami, czyli jedna wersja do zapłaty, później aktualizacja, czy kolejna wersja, kolejne wydanie programu, kolejne pieniądze, które trzeba zapłacić, które klient musi zapłacić, żeby dostać nową wersję. Tak sobie rozpiszesz te 100 nowych funkcji na plan, który zapewni Tobie kilkuletni przychód do przodu, potencjalny przynajmniej. Ale na ile to jest etyczne takie rozwiązanie, w którym postawiłeś czy postawiłaś pieniądze na pierwszym miejscu, a dobro użytkowników na dalszym. Bo następstwem twojego rozwiązania jest, wiesz, gdybyś, gdybyś kierował się etyką, przede wszystkim się kierowała, to y, największy, najlepszy efekt ludzie mogliby uzyskać tylko w jednym, w jednej sytuacji, w której po prostu od razu to, co masz, to, co wiesz, przekazujesz masz pomysł na stronę tych świetnych funkcji. funkcji, no to wdrażasz to, implementujesz i przekazujesz w przestrzeń, publikujesz, żeby inni od razu mogli na tym profitować. To jest trochę tak, jak koncept, koncept prezentów urodzinowych. Są osoby, które wręczają ludziom prezenty z okazji urodzin. A, a czy naprawdę trzeba czekać na okazję, jeżeli chcesz komuś sprawić przyjemność? Taki koncert prezentu bez okazji. Hmm. Mam książkę, która mogłaby zmienić Twoje życie. No to mam świetny sposób. Czyli mam coś, co by mogło Cię bardzo ucieszyć. To okej, okay. czy zostawię to na Twoje urodziny, czy też pozwolę się Tobie tym cieszyć już od jutra. Która sytuacja będzie dla Ciebie lepsza? Bo dając to Tobie dopiero na Twoje urodziny, to ja myślę przede wszystkim o sobie, że będę miał świetny, świetnie spełniony koncept na urodziny i tyle. Ale ja nie myślę o Tobie, o Twoich potrzebach, a ponawiam to pytanie, czy nie byłoby lepiej, żebyś już od teraz mógł mieć lepsze życie, mógł się cieszyć? To jest dokładnie to samo. I, i te 100 funkcji w głowie, w słowie. W przestrzeni etycznej, w przestrzeni etycznych twórców, etycznych programistów, w przestrzeni wolnego oprogramowania, to od razu przechodzi w przestrzeń i jest wdrażane i od razu wszyscy mogą na tym korzystać. Znacznie prędzej niż jakichkolwiek tam inny model, bo po prostu w to się nie, nie wplątuje niczego innego, co jest niepotrzebne, czyli w tym przypadku pieniądze po prostu. Aczkolwiek, powtarzam, można robić biznes na wolnym programowaniu. To jest Ten model biznesowy wówczas wygląda nieco inaczej, ale jest jak najbardziej możliwy. Ale on nie jest już jakby zbudowany na kanwie wiązania innym rąk, czy, czy budowania granic. Że ja sobie pomogę tylko wtedy, kiedy mi zapłacisz. Okazuje się, że jak najbardziej można czerpać, można generować przychód finansowy bez zmuszania innych do tego. Zmuszanie innych ludzi do tego nie jest etyczne. I Richard podejmuje tam kwestię, co ciekawe, nie tylko w temacie oprogramowania komputerowego, ale i również w tematach innych, jak na przykład w tematach hmm, branży muzycznej, gdzie, czy, czy innej artystycznej, gdzie mówi o promowaniu artystów, jak to się ma w praktyce jakby wspieranie finansowe artystów, ten cały fikcyjny koncept wspierania artystów poprzez kupowanie ich płyt, że rzekomo że wspierasz artystów za każdym razem, kiedy kupujesz ich płyty, czy wspierasz autorów za każdym razem, kiedy kupujesz ich książki. Jak to się ma w praktyce, ra, realnie. Jak bardzo oni są wspierani poprzez taki model, a jak mogliby być znacznie bardziej skutecznie wspierani przez model dobrowolnej dotacji chociażby. Świetnie to Richard rozwija. Więc wracając do tych wolności, mamy więc tą wolność do dzielenia się, do rozpowszechniania po prostu owoców naszej pracy udoskonalonej, w udoskonalonej wersji również, żeby od razu wszyscy inni mogli z tego czerpać, żeby wszyscy inni mogli od razu z tego korzystać. Hmm. Więc mamy te cztery wolności. Co dalej? Um, te wolności konkretnie cechują wolne oprogramowanie. Czyli to są cechy, które musi spełniać dany program komputerowy, żeby mógł być wolnym oprogramowaniem. Ale nie jest to jedyne, co Richard zdefiniował, żeby ubrać w jakąś formę prawną, czy zalegalizować własny punkt widzenia, żeby innymi słowy Zabezpieczyć wolność, żeby, żeby mogła być egzekwowana. Tak jak jest egzekwowane prawnie zmuszanie innych ludzi do płacenia za, za to, że się im pomaga, tak yy, można egzekwować prawnie wolność, zachowanie pewnej wolności. I to na tym Richardowi zależało i zależy. Stąd też stworzył dodatkowe yy, komponenty prawne, celu ochrony tych wolności, między innymi tych, które przed chwilą wymieniłem, tych czterech fundamentalnych wolności. I zrobił to w formie licencji, licencji tak zwanej GPL, GPL, powszechna licencja publiczna na polski, czy copyleft. To copyleft, to właściwie, nie wiem, jakby najlepiej to przetłumaczyć na polski. Zaraz o tym Copylefcie trochę więcej powiem. Natomiast licencja GPL, ta powszechna licencja publiczna, to nie jest jedyna licencja. Richard tak naprawdę wraz z zespołem stworzyli szereg również innych licencji dedykowanych do innych zastosowań, jak na przykład licencja wolnej dokumentacji, bo generalnie licencja ta GPL, ta wolna licencja publiczna, to powszechna licencja publiczna, ona powstała generalnie z myślą o oprogramowaniu, ale tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby stosować ją również względem innych rzeczy, chociaż też część licencji powstała bardziej z myślą stricte o innych rzeczach, tak jak właśnie ta licencja wolnej dokumentacji powstała już nie, bardzo, nie z myślą o oprogramowaniu, tylko bardziej z myślą o dokumentacji tegoż, czyli różnym, z myślą o różnych instrukcjach obsługi, podręcznikach, tego typu pracach bo to też jak najbardziej wymaga ochrony pewnej wolności, pewnych praw. To jest właśnie świetny przykład na, na to, jak Richard zatacza szerokie kręgi w prezentowaniu, czy aplikowaniu, czy w prezentowaniu sposobów aplikacji własnego świata poglądu. On nie trzyma się tylko programów komputerowych, tylko wychodzi znacznie szerzej. Co to ma do rzeczy, można by się zapytać, co ma do rzeczy jedno z drugim? Hmm. Otóż okazuje się, że Richard jak najbardziej dostrzega podobnie istotne kwestie w innych tematach, jak już wspominałem, prawo autorskie, patentowe. Tutaj mamy tą dokumentację, taki prosty przykład. Masz instrukcję obsługi dołączoną do danego programu komputerowego zaglądasz w kod tego programu, modyfikujesz go, eliminujesz jakieś błędy czy udoskonalasz, wprowadzasz nowe funkcje i w następstwie tego ta instrukcja obsługi jest już nieaktualna, przedatowana, bo nie zawiera ona informacji na temat modyfikacji, które właśnie wprowadziłeś czy wprowadziłaś, więc wypadałoby, żeby tą instrukcję zaktualizować. Ale żeby tą instrukcję można było zaktualizować legalnie czy w ogóle, to musi ona cechować się tymi samymi prawami którymi cekuje się oprogramowanie wolne. Czyli też musisz mieć prawo w ogóle w modyfikację tej instrukcji czy podręcznika danego i publikowanie wersji zaktualizowanej tegoż. To znowu dotyka innej nieco przestrzeni, bo już nie producentów oprogramowania, tylko bardziej wydawców, którzy wydają te instrukcje. Szeroki temat, ja teraz nie chcę aż tak bardzo się wgłębiać w to wszystko, chcę tylko bardziej zaznaczyć, w jakich tematach czy zagadnieniach porusza się Richard Stallman. On to bardzo zgłębia detalicznie i błyskotliwie, więc um, najlepszym, co mogę zrobić, to po prostu oddać jemu głos, jeżeli jesteś zainteresowany czy zainteresowana potencjalnie tematem, samemu tylko bardziej sygnalizując o czym on, o czym on mówi, w jakich przestrzeniach tematycznych się porusza. Natomiast jeżeli chodzi o CopyLeft, um, to jest takie ciekawe dziewisko. Może, być może kojarzy się to jest copyright, czyli tak zwanym konceptem wszelkich praw zastrzeżonych. Zasadniczo ktoś żartobliwie skwitował copyleft, jako wszelkie prawa odwrócone. Generalnie koncept copyrightu Dosyć interesująco przedstawia i zrozumiale, Richard, w którymś miejscu, w swoich esejach, w tym zbiorku, o którym dzisiaj opowiadam, jako, jako taki konstrukt, warunek legalności. To już bardziej dotyka książek, właściwie, chociaż właściwie do różnych rzeczy ten copyright jest stosowany, ale powiedzmy sobie też o oprogramowaniu. Mamy, mamy to prawo, prawo zastrzeżone. Kiedy, kiedy jest dana rzecz legalna? Wtedy, kiedy warunki copyrightu są jakby utrzymane, czyli głównym, czyli sam copyright, kiedy jest utrzymany. To jest generalnie, ja to tak zrozumiałem, jak Richard to tłumaczył, że copyright można sobie zwizualizować jako takie pudełko. Kiedy Ty się trzymasz tego pudełka, to wszystko jest legalne. Ale, ale sam copyright, sam w sobie nie definiuje, co jest w pudełku. Tylko można do niego włożyć cokolwiek się zechce. I teraz yy, tą niemożność dzielenia się, czyli na przykład, że nie możesz programu przekazać, kopiować na przykład na inny komputer, bo już łamiesz licencję czy coś, to się wkłada do tego pudełka z copyrightem takie zastrzeżenie, czy obostrzenie, że nie możesz na przykład skopiować programu, albo możesz, ale tylko na przykład na trzy komputery, czy tam czegoś jeszcze nie możesz zrobić, nie, nie możesz w kod źródłowy zerknąć, na przykład nie masz dostępu, jest to zabronione w ogóle i uważane jako przestępstwo. Więc wtedy wszystkie te warunki, które są wrzucone w pudełko pod nazwą copyright muszą być muszą być spełnione żeby to wszystko było legalne, nie, nie doszło do naruszenia jakichkolwiek praw. Um, hmm. Natomiast e, copyleft wykorzystuje konstrukcję copyrightu, e, która została jakby w oczach Richarda wykorzystana w niecnych, nieetycznych celach. Jak to brzmi w ogóle, wszelkie prawa zastrzeżone? To mi przypomina trochę, to palenie tytoniu powoduje raka i choroby serca. Czyli coś, czego się już dawno jakby przejadło, slogan przejedzony, nikt nie zwraca na to uwagi, ale jakby tak pomyśleć od początku, to to strasznie brzmi. Wszelkie prawa zastrzeżone, to tak jakby ktoś Ci napisał innymi słowy, że nie masz żadnych praw nie masz po prostu żadnych praw więc um, nie możesz robić szeregu rzeczy które powinieneś czy powinieneś mieć naturalną możliwość, żeby je robić natomiast co zrobił Richard y, tworząc copyleft? Richard wykorzystał mechanizm copyrightu do własnych już etycznych celów, czyli jak mówiłem można zwizualizować sobie copyright jako puste pudełko i jako taki jako taką gwarancję, że coś będzie legalne do płuty, dopóki będzie egzekwowane to, co jest w pudełku. Ale samo pudełko jest puste. Dopiero ludzie od copyrightu nawrzucali tam tego, że nie możesz się dzielić i tak dalej. No to Richard, co Richard wrzucił do pudełka pustego? Richard wrzucił do pustego pudełka coś takiego, że możesz się dzielić. Z innymi legalnie na przykład, że możesz patrzeć w kod źródłowy pod maskę, że możesz wprowadzać modyfikacje, możesz się dzielić modyfikacjami. Co więcej, wprowadził nawet chyba najbardziej genialną rzecz w tym wszystkim, mianowicie wprowadził coś takiego, że za każdym razem, kiedy będziesz, kiedy zrobisz coś z programem, czy, czy nie zrobisz, ale podzielisz się nim czy to w oryginalnej wersji, czy to zmodyfikowanej przez siebie to żeby to wszystko było nadal legalne to musi mieć zachowane nadal wszystkie te wolności to jest najpotężniejszy punkt w koncepcie copyleftu Richarda dlatego, że on zapewnia ciągłość tych wolności gdyby tego punktu nie było to sytuacja mogłaby wyglądać tak, że na przykład szereg wolontariuszy czy pasjonatów w przestrzeni wolnego oprogramowania, stworzy świetny program. Stworzy go w duchu wolności, dzielenia się i pomocy bliźniemu. Żeby każdy miał do niego dostęp, bez względu na to, czy może sobie pozwolić, żeby za to zapłacić, czy nie. Żeby miał równie legalny do tego dostęp. Więc stworzono w tym duchu program, stawiając na pierwszym miejscu dobro Wprowadzane, dodatnią wartość wprowadzaną w życie innych ludzi, a nie budowanie zbędnych, fikcyjnych barier, że tylko niektórzy na tą pomoc zasługują. Teraz część ludzi bardzo dużo pracy włożyła w tworzenie tego programu, w rozwijanie go latami. Teraz, gdyby nie było tego kopy leftu, Richarda, to w którymś momencie mógłby się pojawić jakiś cwany biznesmen, mógłby na przykład sobie zobaczyć: o, jest fajny program. To się dobrze zapowiada. Widać, nie ma żadnych licencji copyrightowych, więc mogę sobie go legalnie wziąć, dla siebie zabrać. Mogę nakleić na niego etykietkę mojej marki, zamknąć go i sprzedawać pod własnym szyldem, robiąc na nim biznes. I to byłoby jak najbardziej możliwe, gdyby nie ten copyright. Wtedy, co by się stało, to wtedy mogłoby nawet dojść do takiej paradoksalnej sytuacji, że ten Pany biznesmen mógłby w którymś momencie zacząć procesować się z tą pierwotną grupą twórców tego programu, że oni naruszają jakieś jego tam prawa, czy patenty, czy nie wiadomo co jeszcze. Podczas kiedy on to sprzedaje, on ma monopol i tak dalej i tym podobne. Do takiej niezdrowej sytuacji mogłoby dojść, na szczęście nie może, dlatego, że do kopy dołączono ten punkt, że nie możesz dalej Rozpowszechniać tego programu, który ma licencję COPY LEFT, GPL, tą, tą powszechną licencję publiczną, jeżeli nie zachowasz wszystkich tych wolności. Co więcej, to zostało jeszcze zmyślniej zrobione i generalnie dotyka nawet części programu, czyli nawet jeżeli wykorzystasz tylko część programu opublikowanego na licencji GPL, COPY left, to twój Całościowy program musi pokryć się tymi wszystkimi wolnościami. W przeciwnym razie nie masz prawa wykorzystywać nawet części tego programu. I po co to zostało wprowadzone? Po, to zostało wprowadzone właśnie po to, żeby wymusić wolność I, lub inaczej, odwrotnie, żeby ym, zapewnić, zagwarantować, czy uniemożliwić, inaczej jeszcze powiem, uniemożliwić możliwość zamknięcia tego odebrania wolności, czy ograniczania ich. Żeby to, co wychodzi w wolnej przestrzeni, pozostawało zawsze wolne i zawsze w pełni wolne. Żeby nikt nie mógł na to położyć ręki. Choćby tylko częściowo. Stąd taki genialny, błyskotliwy pomysł kopylartu oraz licencji GPL i pochodnych. Co ciekawe, tutaj znowu jako taką dygresję powiem, że materiały, chociaż ten zbiór esejów, ja nie wiem czy on jest dostępny po polsku, czy nie, jako całość, to na stronie Fundacji Wolnego Oprogramowania Richarda Stawana znajdziemy mnóstwo, no sporo, sporo tekstów już przetłumaczonych jak najbardziej na język polski, w tym sporo tekstów bezpośrednio autorstwa Richarda, więc jeżeli tematyka Cię interesuje, a nie znasz języka angielskiego, to jak najbardziej jest co poczytać i to całkiem sporo. Ja również dorzucę link do notatek do dzisiejszego rozdziału Molium. Tam też znajdziesz m.in. Um, informacje na temat historii GNU, Projektu w detalach, czy, czy całej tej ideologii, tych licencji, wszelakich, kopyleftu, stosunku Richarda, czy właśnie podejścia do szeregu tych tematów, prawo autorskie, patenty, oprogramowanie i tak dalej, i tym podobne. Ku mojemu miłemu zaskoczeniu, całkiem sporo już tych materiałów została przetłumaczona na język polski. Więc bardzo się z tego cieszę, przez to są one również dostępne dla polskiego czytelnika. Hmm. Dalej w moich dodatkach mam napisany taki punkcik a co jest open source? <laughs> open source to jest taki nurt, który bardzo się kojarzy z dostępem do kodu źródłowego programu. Open source, czyli na polski otwarte źródło. Czyli program komputerowy, najkrócej mówiąc, który został opublikowany na zasadach open source to jest taki program, który do którego masz prawo zajrzeć pod maskę, do tego tak zwanego kodu źródłowego. W czym jednakowoż rzecz? W tym rzecz, że to open source tak naprawdę stanowi taką bardzo okrejoną wersję postulatów Richarda. Richard nie jest zresztą autorem open source. To open source powstało z inicjatywy ludzi, którym spodobała się idea udostępnienia dostępu, dania dostępu do kodu źródłowego, ale którzy jakoś nie utożsamiali się z całą resztą, czyli z tymi postulatami wolnościowymi. Chodziło tylko o napędzanie na przykład biznesu czy rozwoju programu, ale czyli żeby program mógł na przykład być rozwijany szybciej poprzez to, że ludzie będą mieli dostęp do kodu źródłowego, ale żeby wszystko nadal było sprzężone z pieniędzmi na siłę, Czyli, że nadal nie będzie, na przykład nie będzie się miał prawa się dzielić, bo to będzie naruszenie licencji, przestępstwo, wręcz czy piractwo. Czyli innymi słowy, nadal zmuszamy ludzi do płacenia, tylko przyspieszamy proces napływania tych pieniędzy, generowania, poprzez to, żeby program się rozwijał. Czyli tak naprawdę chcemy, żeby program się rozwijał prężnie, ale po to, żeby zarabiać szybciej i więcej. Tak to się jawi, chociaż nie wszyscy open source'owcy mogą mieć takie motywy ale generalnie można tak na to spojrzeć, gdyż gdyby nie przeszkadzały tobie no, te idee wolnościowe, powiedzmy, wtedy by było widać, co masz tak naprawdę na pierwszym miejscu. U Richarda jest wolność na pierwszym miejscu, a nie pieniądze czy coś innego. Etyka, wolność i etyka, takie słowa klucze. I w świetle tej wolności i etyki Przede wszystkim z tego punktu się wychodzi, rozwijając program i definiując do czego ma się prawo, a do czego nie. Hmm. Więc open source poprzez, w kontekście, w kontekście jakby przekazu Richarda jawi się bardziej jako taka zubożona wersja, która hmm, ni, nic nie ma wspólnego, stricte z wolnością, bardziej jest to rzecz materialna, która ma napędzać biznes po prostu jeszcze bardziej. Taki odcięty, wycięty skrawek z kontekstu dotyczący tylko dostępu do źródła. Podczas kiedy postulaty Richarda są znacznie szersze, jak ja opisywałem te cztery wolności, chociażby przytoczyłem jego, to tam dostęp do źródła to jest tylko jeden komponent z kilku. Część z całości. Open source jest yy, jakby w kontekście przekazu Richarda czymś właściwym, ale nie jest kompletne. Innymi słowy. Czyli nadal można stawiać bariery między ludźmi, nadal można robić coś nieetycznego publikując programy open source. Hmm. Co dalej? Dalej Prawo autorskie i patenty. Hmm. Może ja tak sobie myślę, zerknę jeszcze na, na licznik. Hmm. W związku z tym, że już mówię powyżej dwóch godzin, to myślę sobie, to zaskakujące, bo nie przypuszczałem, że aż yy, tyle zajmie mi ten materiał, więc w związku z tym, że mam jeszcze jakieś punkty w notatkach, jak najbardziej do, do przekazania to o Richardzie, to żeby było to bardziej przystępne, żeby miało bardziej przystępną formę, tak jak zwykle, jeżeli chodzi o taką hmm, średnią długość, objętość rozdziałów modułowych, to myślę, że lepszym rozwiązaniem będzie podzielenie tego tematu na dwa rozdziały. O. I to, co mam dalej do opowiedzenia o Richardzie, to przekazałbym w części drugiej. Tak, to będzie pierwszy, pomijając cykl Waldenowski, dwuczęściowy rozdział Molium. <śmiech> o, o ile pamiętam. Więc, więc myślę, że na tym punkcie przerwę faktycznie, a zagadnienia praw autorskich i inne, które mam zapisane, wraz z garścią cytatów bezpośrednio ze zbioru esejów Richarda pozostawię na kolejną część, być może następną już mullium, audycji z życia mala książkowego. Natomiast na koniec gwoli tradycji dziś mam przygotowany wiersz, kolejny wiersz mojego autorstwa z dawnych czasów, który chciałbym dziś Tobie przeczytać i sobie samemu przypomnieć. Jest to taka praktyka, którą wdrażam w Molium od niedawna. Recytacja wiersza na sam koniec. Dziś wiersz pod tytułem Obudź się z 28 listopada 2002 roku. Obudź się. Obudź się. Delikatnie wyjdź naprzeciw świadomości. Porzuć wszelkie zmartwienia, porzuć szczęście, radość chwili. Porzuć siebie, imię i nazwisko, które nic nie znaczą. Porzuć nic niewidzialną, biegnącą od Twojej pępowiny. Obudź się. Porzuć przywiązanie do miejsc, czasu, ludzi. Zgaś płoche ognisko myśli prawdziwie nieważnych. Ogarnij wszystkie światełka wokół i pozwól im umrzeć. Ogarnij burzę własnych uczuć i pozwól im umrzeć. Wysłuchaj prawdziwej lekcji i odejdź. Obudź się. Kiedy słońce wschodzi i zachodzi, śnisz swoją lekcję. Żyjesz. Kiedy mieszają się uczucia, Szum myśli, emocji, strachu i miłości różnego natężenia, ludzkich spraw, przeważnie błahych, podszytych grubymi nićmi ważności, cienia prawdziwego ja. Śnisz swoją lekcję i wydaje ci się, żeś więźniem. Wydaje się, jakobyś nigdy nie posiadał skrzydeł. Jak gdybyś zawsze po ziemi chodził. Czołgał się za chleb powszedni. Wyszedł z łona i dążył do śmierci. Jakoby jeden tylko rozdział istniał. Naiwny produkcie chwili, na potrzeby własnego rozwoju. Jeden akapit. Obudź się. Mówił Thomas Lee.